Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 328. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Rysław Hojnowski. Dzień dobry, dobry wieczór, czy jak tam inaczej, bo nie wiem w jakiej porze będziecie z nas słuchać, Wobec tego powiedziałem wszystkie możliwe. <gry> Dzień dobry wieczór, tak. Dzień to dobry ta, wieczór. formuła, taka... którą Maj, Majewski y, y, y, pewnego Ja ją słyszałem u razu. pana Marka Niedźwieckiego jeszcze. w. Y, A, to może ten... on właśnie od niego. Tak. Y, mamy ciekawe, ciekawe czasy, ciekawy miesiąc. Y, w ogóle y, ostatnio się zastanawiałem nad tym, y, czy 2015 rok y, nie zapisze się złotymi zgłoskami w, w historii gier. I... Y, Wszyscy teraz grają chyba w, te, w jedną, w jedną grę. Znaczy właściwie to jest beta. Battlefronta, tak? No, ty sześć grasz? Znaczy, w tej chwili nie gram, bo rozmawiamy. Tak, tak. Ale, ale trochę, trochę pograłem. Czy grałeś? Grałem, tak. Grałem nawet, no, kilka godzin spędziłem nad tym. Aż, aż za nie dużo. już jesteś... Bo jesteś wielkim fanem w ogóle Gwiezdnych Wojen? Masz nawet tą kom czy jak to się nazywa edycję na Blu-rayu? Nie wiem, czy, czy posiadanie kompletnej edycji świadczy o byciu wielkim fanem, ale, ale jestem, tak. Bo mm -hmm. po raz pierwszy widziałem Gwiezdne Wojny, Nową Nadzieję, w 1982 roku w kinie. To była polska premiera. Po wo stan wojenny się skończył, film wszedł do, do kin i to był, miałem wtedy 9 lat, film był od lat 12, ale udało się jakoś tam wejść. Koledzy mnie ostrzegali, którzy byli, że tam są takie straszne potwory, w takim jest scena w barze i takie straszne potwory są. I Odcinanie to, rąk i tak dalej. No, to już w ogóle. i tam to, to była ta pierwsza pierwsza edycja, jeszcze nie było dopisku chyba z tego, co pamiętam, Nowa Nadzieja. Mhm. W tym w barze był Wilkołak, siedział zamiast takiego obcego jednego, także no. pamiętam, że przeżywałem ten film bardzo. No i później Imperium Kontratakuje które się pojawiło w Polsce chyba w 85. roku, mhm. a w 87. albo 8 było Powrót Jedi, na które, pamiętam, jak pojawiło się w naszym kinie w moim mieście, to chodziłem codziennie, każdego dnia chodziłem. Jak ja sobie pomyślałem, że to są czasy, znaczy końcówka już, komuny i tak dalej, a tu proszę, taki, takie, takie filmy ze, ze Zgniłego Zachodu, dostępne w kinach jeszcze w... Pamiętam, z wyjątkowymi plakatami. Tak, plakaty e... były polskie w ogóle, także... Tak, i wyjątkowo w ogóle film był e, też, można powiedzieć, tytuł, nazwa własna była spolszczona, więc w ogóle, jak to się udało załatwić wtedy dygnitarzom? Nie jest bardzo wiem. ciekawe. No, ale to, to nie był jedyny film, który był puszczony. tak samo pamiętam w 86 w Polsce się pojawił Terminator, był powrót do przyszłości w kinach normalnie. Znaczy, pierwsza część, druga i trzecia, nie. Był... Normalnie także Indiana Jones. Oczywiście one pojawiały się z opóźnieniem tam czasem, kilkuletnim, co jest nie do pomyślenia w obecnych czasach, ale te filmy były. I wydaje mi się, że podobnie jak z książkami, które były wydawane w czasach Komuny, osoby w wydawnictwach odpowiedzialne za te książki wybierali najlepsze pozycje. Mhm. Wy, osoby wybierały najlepsze pozycje, nie wybierały. I... Wydaje mi się, że podobnie było z filmami. Oczywiście było mnóstwo propagandowych filmów radzieckich. Zawsze pamiętam, w październiku był miesiąc filmów radzieckich i tylko radzieckie filmy bo nic innego nie było. Ale no, była też taka klasyka, jak, jak Gwiezdne Wojny, czy Indiana Jones. Ogólnie Spielberga były filmy pre prezentowane. Plus zaczynał się rozwijać ten rynek wideo, na którym było dużo fajnych rzeczy, ale też mnóstwo chłamu. Ale wydaje mi się, że właśnie że przez lata 80. nabraliśmy takiego złudnego przekonania, że na Zachodzie wszystko, co jest, jest po prostu super, bo trafiały do nas po prostu najlepsze rzeczy. Jeśli coś no to było, prawda. Jeśli coś było wydane w Polsce, to było z najwyższej półki, przynajmniej jeśli chodzi o książki. No a później w latach 90. okazało się, że w tej literaturze, literaturze science fiction, czy te ogólnie fantastycznej i, i, i sensacyjnej, na Zachodzie jest mnóstwo, mnóstwo chłamu. Nieprawdopodobne ści chłamu. E, tak. No i my, myśmy mieli już odfiltrowane rzeczy, te, te najlepsze. Znaczy w ogóle dużo rzeczy było wydawanych, ale jeszcze, ja nie pamiętam, jak to było z, z filmami, ale wydaje mi się, że akad filmów nie, nie cenzurowano, nie, nie cięto, ale na przykład były różne ksi wersje książek wydawane. To prawda, książki, książki cięto, ale nie tylko science fiction. Na przykład ja pamiętam, mam, m, ja, miałem w domu dużą bibliotekę, mojej rodzice m, Kolekcjonowali książki, ja miałem kilka tysięcy książek w domu. W każdym, dumą każdego domu to była taka biblioteka, tak. i tam rzeczywiście w porównaniu do dzisiejszych czasów, gdzie no, po pierwsze mało się czyta, a chociaż ludzie czytają w sumie w wersji elektronicznej lub słuchają audiobooków, no więc to nie jest tak, że że generalnie jakoś jest tak, że ludzie przestali czytać, ale było też tak, że dużo książek się kupowało i nawet jak się nie czytało, to one tak dumnie stały na półkach, prawda, że to była taka, taka całkiem niezła kolekcja. Też taki znak czasów tamtych Ale pom pomyślmy, taką... że w tamtych czasach zdobycie książki to była, to była wyprawa. Człowiek się zbroił jak na polowanie. W księgarniach y -y -y -y. rzucano książki tylko w określone dni, na przykład w yy, święta państwowe. Pamiętam zawsze, że na 1 maja, oprócz pochodu, na którym nigdy nie byłem, z czego jestem bardzo dumny, yy, były jeszcze Właśnie stoiska z rozmaitymi rzeczami normalnie niedostępnymi, i byłem także, to był czas, kiedy można było kupić książki normalnie niedostępne i komiksy przede wszystkim. Ja zbieram komiksy od, od, od Pacholęcia. I kupowałem... To było ciężko zdobyć, a nakłady i tak były ogromne. Ol olbrzymie, tam po setki tysięcy egzemplarzy były nakłady, w ogóle nie, tak. jakby niewyobrażalne nie obecnie. No ale A tak ci przerwałem Ci z tymi rodzicami, z tym cenzurowaniem książek. No właśnie, miałem, znaczy jak miałem 10 lat, czy 11, to przeczytałem mistrza i Małgorzatę. O proszę. I moja mama, która to, to, jedna, to była jedna z jej ukochanych książek, mówiła mi, że ta wersja, to była wersja Iskier, taka mała, znaczy w poręcznej mojej formie, mówiła mi, że to nie jest wersja pełna, że gdzieś jest jeszcze wersja z, z niewyciętymi rzeczami. Tak? I, no i... Można powiedzieć, że historia trochę zatacza koło, bo kiedyś było tak, że zdarzały się te książki. Oczywiście one na naszym wyjątkowym rynku się takie zdarzały, ale teraz można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, jeśli chodzi o gry, bo gry pojawiają się w wersjach Niepełnych, tak, cenzurowanych, <grym> później trzeba sobie dokupić DLC, dodatki i ewentualnie poczekać na tak zwany, zestaw gra roku, albo jakaś tak. definitywna albo kompletna edycja i wtedy, wtedy masz jakby całą grę, no cało, Tak, ale się, tutaj nie? jakby, teoretycznie możesz od samego początku, wydając więcej, mieć tę Pełną audycję, tak. a, a wtedy się uzależnione od widzi mi się cenzora. No ale w niektórych krajach dalej cenzura growa jest, no bo w Niemczech mhm. niektóre gry nie są sprzedawane w ogóle, w Australii przecież tak samo. Albo jak są sprzedawane, no to wtedy są jakieś ograniczenia, zielona krew. W, no tego, właśnie, w Niemczech jakoś tak ładnie to obchodzą, nie? Tak w w, z tego sposób. co pamiętam, to w half life niemieckim były roboty w ogóle, a nie żołnierze, także... Rzeczywiście to trochę tak... A. Niemcy zawsze byli coś tacy dziwni. No i z Irlandią przegrywają co, o czym my w ogóle mówimy. No, ale a propos meczu właśnie, przyznam się bez bicia, że, że, że nie siedziłem na żywo. Tylko oglądałem właśnie komentarze po szokującym zwycięstwie Irlandii mm -hmm. w, w, w telewizji irlandzkiej, jak, jak po prostu byli... Znaczy, byli zadowoleni z wyniku. Oczywiście zadowoleni z, z gry irlandzkiej nie mogli być, ale w w piłce liczy się wynik tak jest. i, i w, polski wynik ze Szkocją też był yy, dla nas, no skończyło się wszystko szczęśliwie, prawda, bramka w, właściwie w ostatnich chyba 30 sekundach meczu z, yy, przywróciła nadzieję do tego, że możemy się pojawić tym, więc emocje znaczy, były. W, wiesz co, tak naprawdę ten, musiałby się być jakiś straszny zbieg okoliczności, żebyśmy się nie pojawili, bo na, nawet jakbyśmy przegrali teraz z Irlandią, to i tak będziemy na trzecim miejscu, a dwie chyba najlepsze drużyny z trzecich miejsc i tak wchodzą, a my jesteśmy jedną z takich drożyn, więc tak naprawdę Aha. wydaje mi się, wydaje mi się, to jeszcze dużo zależy od tych meczów, które będą, które były dzisiaj i będą jutro. Ale... to jest matematyka, jakie to są Tak, szereg, ale tak wydaje mi się, prostu... że tak naprawdę już, już mamy awans zapewniony. To jest też. Mi się wydaje, że jak ktoś po prostu chciałby wiedzieć, jak to działa i tak dalej, to powinien sobie y, Sensible World of Soccer... Nie, nie, nie, to, to, to się nie zagrać. Ale tam jest, tam jest moduł, moduł y, menadżerski, który jest bardzo rozbudowany i swego czasu tam chyba by chwali, że tam jest chyba y, kilka tysięcy zawodników, ileś tam y, dziesiąt drużyn i tak dalej, i tak dalej, więc ktoś mógłby sobie zasymulować nawet dzisiaj, wystarczy tam imiona, nazwiska pozmieniać. Ale wracając do Battlefronta... Fronta, bo odeszliśmy jest, od niego całkowicie. Tak, jest... Ale, ale mi się wydaje, że to była piękna historia. Takie, mi się też zrobiło tak e, ciepło na sercu, bo e, ja pamiętam te stare, dobre czasy 90-tych lat, kiedy po prostu wszystko było takimi... E, szaleńczymi skokami pojawiało się. Ja pamiętam, jak jak pojawiały się magnetowidy VHS, jak to jedna osoba miała w domu magnetowidy VHS i się do tej osoby chodziło. oglądało się różne filmy. Od filmów tam, prawda, z Ryneczku dla, dla dzieci, dla dorosłych, dla bardzo dużo dorosłych itd. i tak dalej. To były super czasy, tylko, tylko właśnie tak, jak mówię, no, nie, że, że nie mieliśmy obowiązków innych niż, niż po prostu taka... Ale taka, tutaj, taka i, jeszcze pozwolę sobie małą dygresję jeszcze odno odnośnie Gwiezdnych Wojen, bo w latach 80., kiedy Gwiezdne Wojny wychodziły, nie było czasopism w zasadzie dla młodzieży. Oprócz Świata mm -hmm. Młodych był Świat Młodych, Płomyk, tak. Płomyczek e, i to chyba w zasadzie wszystko. E, I Świat Młodych był, był takim pismem, które wychodziło trzy razy w tygodniu i bodajże we wtorki zawsze był kącik filmowy. I w tym mm. kąciku filmowym m, prezentowano rzeczy, które interesowały no, obec znaczy, tamtejszą młodzież. Czyli między innymi były materiały o Gwiezdnych Wojnach. No i ja to mhm. skwapliwie wycinałem i razem z moim kuzynem wkleiliśmy do takiego albumu. i Znalazłem go niedawno i mam mnóstwo róż różnorakich wycinków na temat Gwiezdnych Wojen z różnych pism, ze świata młodych, z pisma razem, które było słynne mhm. głównie z ostatniej strony, tak zwanej osobno, bo tam zawsze była roznaigryzowana pani. <śmiech> Trochę jak w, w tradycji takich angielskich. Yy, tak, roznaigryzowano yy, na ostatniej stronie, a nie na trzeciej. No, tak, tak, tak. <śmiech> No Ale i, te, te wycinki... I, i ja Ech. cały czas te wycinki mam, znaczy, nie, nie pani <głos> tylko wycinki poświęcone Gwiezdnym Wojnom. no W wrazem też była rubryka pana Jacka Cieślowskiego o, o grach RPG i planszowych. I w, tam w zasadzie się dowiedziałem o, o, o tym, że istnieją takie gry i tam pojawiła się też gra Fantasolo Dreszcz. No właśnie, to chciałem ci zapytać. I, i mam, ją, bo, bo... mam ją, mam ją. Mam ja... wycięte z, z Razem jakby pierwsze oryginalne wydanie Tylko, dreszta. bo ja nie pamiętam, czy, czy później, w, czy nie, w przeglądzie, albo może... To, że, że to była taka trochę okrojona wersja dreszczu. Znaczy, w razem że... pojawiła się, pojawił się dreszcz, a później w razem pojawił się także goblin, Aha. czyli ale... druga paragrafówka pana Jacka. Nie. Pojawiły mi się też wydaje, później w że... wersji książkowej, ale tej już nie mam. A no bo właśnie, był... bo w wersji takiej pełnej później dreszczy, nieosobnej, takiej standalone, jakbyśmy dzisiaj to znaczy, powiedzieli. Znaczy, taka, taka, taka książeczka wyszła też. Tak, e... Ale wydawało mi się, że pełniejsza, bo że tam a było więcej tych wiem. paragrafów i... i... Opcji. Nie, nie chcę tutaj y, za dużo wymyślać. Wiem, że y, wy, wychodziły też w latach 80. wydawnictwa klubowe. Jednym z takich wydawnictw było, było wydawnictwo Śląskiego Klubu Fantastyki, które nazywało się Fikcję. I tam mhm. chyba w 85. albo 86. został wydany gruby zeszyt z paragrafówką Kosmolot Podróżnik. Też, też, mhm. też ją mam gdzieś. A, trochę tak jak komisje polskie science fiction, prawda? Jak eks ekspedycja, tak to brzmi trochę. No ten kosmolot podróżnik to, było, to, to było, było tłumaczenie jakiejś paragrafówki amerykańskiej. Oczywiście takie no, pirackie, ale wtedy wszystko Aha. było pirackie. Czyli żadne nawiązanie do Danikena, czy tam nawet Lema. No nie, nie, nie, nie. Tam, tam, tych, było, takich... tam, było, tam było taka pulp science fiction pulpowa, z, no ale całkiem, jak, jak się miało, nie wiem, kilkanaście lat. Nie było innych rozrywek, bo telewizji nie było. Kino było raz na kilka miesięcy, jak coś się pojawiało ciekawego, co nie było radzieckim filmem. No były książki i podwórko, tak? No, no to, to w zasadzie były jedyne rozrywki dostępne. Stare dobre czasy. Staro, ale a propos tych wycinków, jak je czytałeś niedawno, to bardzo się mijali z prawdą tak. redaktorzy, na przykład znaczy, kiedy. Podawali przekręcone imiona i nazwiska, znaczy imiona, postaci, imiona postaci z filmów były, były też na przykład przecieki co dzieje się w fabule powrotu Jedi i tam w ogóle były <laughs> przeurocze, przeurocze. Może mieli po prostu szpiedzy, szpiedzy radziec po prostu na mikrofilmach oprócz jakichś dokumentów tajnych może nie, jeszcze no, to, fragmenty pamiętam Pamiętam, jak pojawił się w świecie młodych w którymś numerze list od czytelniczki, która miała okazję obejrzeć powrót Jedi na wideo, kiedy była w Niemczech Zachodnich. Bo, bo dawniej były też Niemcy Wschodnie oczywiście. <grym> Ona była w Niemczech Zachodnich i mogła obejrzeć powrót Jedi i był, było streszczenie normalnie w liście, co się dzieje w filmie. Także jak ktoś nie widział... W dzisiejszych bo... czasach, znowu użyjmy tego słowa, w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia, przecież by ją zlimczowali za te spoilery. Nie, jeśli by się no, nam znaczy, zgadzało. No, tam na samym początku y, była informacja dla osób zainteresowanych, czy Han Solo przeżyje. Tak, nie? <laughs> Han Solo żyje. Oj, przepraszam, <laughs> jeśli tutaj spoilujemy, ale dla osób, które nie oglądały Gwiezdnej Wojny, to Han Solo żyje. Mhm. A ty też miałeś na, y, chyba y, sposobność wypróbowania na, na, na swoich pociechach. Czy y, y, można puścić w... Y, tak, może nie chronologicznie, ale... znaczy. Jakby to powiedzieć, od pierwszego epizodu, prawda, Gwiazdy mm -hmm. Wojny. Czy to, się, i czy to się trzyma jakoś tak, ym, czy interesuje to wiesz, młodego człowieka jakoś tak w inny sposób bardziej, że kiedy wie, kim jest Darth tak. Vader od samego początku, czy, czy, czy, yy, czy, czy, czy... Nie, znaczy chyba puszczałem starszemu, który w tej chwili ma 16 lat już, yy, to puszczałem w prawidłowej kolejności, czyli czwarta, piąta, szósta, a później jeden, dwa, trzy, do których za bardzo nie chciał wracać. A, a, a młody, który ma 7 lat, jeszcze nie widział żadnego filmu, w sensie mhm. aktorskiego, natomiast bardzo lubi Clone Wars i wszystkie Lego Gwiezdne Wojny, które no właśnie, Gwiezdne bo, uwielbia po prostu. Tak, w ogóle tych animowanych filmów Gwiezdnych Wojny, to, nie wiem, czy to, czy, chyba nie ze względu na Disneya, ale obrodziło, bo teraz nawet wyszło... Są rebelianci taka... Tak, rebelianci, tak, nawet yy, mam, mam pytać nawet pierwszy odcinek obejrzałem, chociaż generalnie yy, i jestem jednak fanem filmów bardziej niż, niż ja animacji też. takich. Znaczy, są skierowane tak no, no, do, do dzieci, powiedzmy, max 10 lat, tak mi się wydaje. No, to jest straszne. Ale pomyśleć, tak. jak na przykład, wiesz, Lukas, no, no, można powiedzieć, że odcinał te kupony, tak, ale to co się stało po prostu z Disneyem, jak Disney po prostu przepuścił tą markę przez swoją przez swoją maszynkę, no to jakby nagle wszystko ruszyło, nie? Jakby, no, znaczy, jakby... wiesz, Disney przede wszystkim wyzerował świat. Disney wyzerował kanon i tak naprawdę w tej chwili kanonem nie ma tego rozszerzonego uniwersu, tak? Czyli tak naprawdę mhm. gra rycerze Starej Republiki, RPG, to jest poza kanonem. To w zasadzie nie ma nic wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami obecnie. Mhm. To jest no inny świat. Ale um, właśnie zdaje się, czy to resetowanie kanonu było im potrzebne, no nie? Bo, moim czy... zdaniem tak, bo szczerze powiedziawszy, dla mnie pomysł sam... Rycerze Starej Republiki, to jest tak totalnie debilny, że po prostu brak Trak. mi absolutnie słów. Znaczy, y może tak, nie sam pomysł, ale y cofnięcie tego o 40 tysięcy lat w przeszłość. To mm -hmm. jest jakiś absurd. Znaczy, że wszystko wygląda dokładnie tak samo jak obecnie. Y tak, też ze starczykami, prawda? Tak, przez 40 tysięcy lat totalnie nic się nie działo. To, mogliby to zrobić w ten sposób, że okej, okay, 100 lat temu była, było, nie wiem, była stara republika, która, która upadła pod wpływem sitów i po 100 latach mhm. sitowie zostali prze, przepędzeni na przykład. No nie wiem, no, 100, 200 lat, 40 tysięcy, jakby w ogóle to, to taki... Am, Typowe, amerykańs typowe amerykańskie podejście. Jak najwięcej. Dużo, dużo. Tak. Ja milion lat, co tam. A niech mm -hmm. mają. Nie, bo to jest, to jest pewnie przez te 40 tysięcy, znaczyliby tam wszystkie te technologie, już dawno się jest doaktualizować, bo no, może świat wyginał zamieniłby się w, jakiś, w jakąś dzicz Kurczę, i, i języki by się zmieniły, się zmieniły przez, przez 40 tysięcy no lat. Ten. W ogóle wszystko byłoby inne. 40 000 lat to jest tak nieprawdopodobnie długi okres, że... No nie wiem, widać, że na przykład język polski się przez na przykład 100, lat zmienia. Zmieni, no. Tak, no. Albo, albo gdyby zrobili, no, powiedzmy, tak jak ma, mamy historię Cesarstwa Rzymskiego, tak, że było to... Skończyło się 1600 lat temu, tak, w 465 mhm. roku. No, okej. Okay, okej, okay, no to, to jestem w stanie zrozumieć. 1000 dwa tysiące lat Max, ale 40 tysięcy... Aaaa! <głos> no ale rzeczywiście, miśle, bigger, better, more badass. E, <głos> no, czyli ten Battlefront, ten Star Wars nowy, mówił, że jest w tym zresetowanym uniwersum. No tak, w ogóle bo... jest jakaś tam fabuła, jakieś tło fabularne do tego, czy to jest tak naprawdę pretekstem może być wszystko. Nie jest po prostu Nie. wojna... Nie nie ma żadnej fabuły z tego, co widziałem. Jest, są co prawda misje dla jednego lub dwóch graczy w trybie współpracy, ale one polegają po prostu na odpieraniu kolejnych fal przeciwników. Tak. Najpierw jest Stormowiec, tak. później tam jest AT&T chyba, czy ATST. E, e, tak. No i... Nie. No i... Nie, bo generalnie chyba sama, sama gra gdzieś tam się w, w okolicach epizodu piątego, nie? Dzieje, tak mi się wydaje, że to dzieje się właśnie nie? pomiędzy Nową Nadzieją a Imperium Kontraty. No jest bitwa o hod, tak? No, czyli, tak? Czyli początek Imperium kontratekuje. Tak, tak, tak. I e, generalnie w becie, tak wspomniałeś, jest dostępna jedna misja, ona się nazywa Survival. I to jest e, taka horda, tak? Tak, wspomniałeś? To jest dość. sympatycznie zrobiona. Można grać ją samemu lub można grać w, w kopie. Nawet, nawet przyjemnie się gra. Tak jak ktoś rzeczywiście chce sobie postrzelać, tak się rozluźnić, to jest taki fajny odmóżdżacz. No, trochę mi brakuje, znaczy to jest beta, ale z tego co chyba, że no, będą, będą wyników, będzie przechodzenie na czas i tak dalej. Tak. Plus Ale takiej tradycyjnej jedności. historii chyba nie będzie. Nie, prawda? nie, wątpię. To, to szkoda, szkoda, szkoda, szkoda, bo ja chciałbym przeżyć... Żeby trzy godzinki, prawda? Albo, no, niech to będzie takie Call of Duty, nie? Żeby nie intensywne trzy godziny, nie, tam nie musi być jakaś kampania, y, y, kampania na osiem godzin, czy jakaś taka strasznie rozbudowana fabuła, czy coś takiego, ale takie trzy godziny kurczę, to by było super. Przynajmniej, że teraz jest duży głód, nie? Wszyscy czekają na film, na The Force Awaken I, i, i być może, nie wiem, nie chcieliby. Chociaż to jest na pewno kwestia finansowa. Zrobić taką fabułę jednak to nie jest prosta rzecz, to nie jest chopciub, ale, ale może nie chcieliby już męczyć głową, mącić w głowie ludzi, pokazując im coś, co się wydarzyło dużo później, a później wiesz, w grze wracać do, do czegoś, co, co miało tam. No, może, nie wiem, może dużo, tak. dużo, dużo wcześniej może tak. miejsce. No, bo w sumie w House dzieje się 30 lat po powrocie Jedi, nie? Także. No i tutaj fajnie wybrnęli z tego, że, że Luke jest stary, Leia jest stara, Han Solo jest stary. No <grym>, czy się po tacie, super nie widać. No, no, no. <grym>, to, jest, to, jest, to jest sympatyczne, że zawsze y, gdzieś tam. Nie ale to jest bardziej chyba jakiś taka, może jakiś fandom o to dbano, nie? Żeby, żeby ci ludzie zawsze mieli zajęcie, że oni żyją tymi, tymi, że, że, są tymi, że, tymi znaczy, że są tymi postaciami, że bli tymi postaciami, że są tymi postaciami. Gdzieś są zapraszani, zawsze tak, ten aktor, Harrison który grał w jest chyba średnio, tak, no. on średnio dlatego, że on jest zbyt dużą Sub, gwiazdą, zbyt kalibru, żeby się, żeby się na tych konwentach pojawił. On się pojawił oczywiście na komikonie, tym, no, chyba San Diego, tak, tym ostatnim. Tak, wzbudzając aplauz tłumów. Tak, ale to było związane po prostu z, z promocją e, The Force Awaken. To nie było z tego, że on musi po prostu przyjść i zarobić, podpisując autograf na, na jakichś zdjęciach, czy, czy przybijać piątki, bo e, to jest taki czasami to jest taki smutny widok, jak widzisz, e, pół biedy, jak to są, jak, jak jakieś postacie właśnie z takich filmu jak Gwiezdne Wojny. Że, że, że ci aktorzy, którzy grali nawet tam jakieś minimalne, jakieś takie rulki, które się tylko pojawiają gdzieś w tle, które oczywiście później mogą żyć w, w tym rozszerzonym uniwersum, mieć swoje książki no jest, taką taką postacią oczywiście Boba Fett jest, nie? który właściwie jest taką totalnie pięcio, pięcioplanową postacią która dostaje jakby no duży, duży ze względu na to, że jest taka, taka niesamowita, no nie? oczywiście z, z całą obrębną fabułę. Pod i wierzę, warunkiem, pod warunkiem że, że ma cały czas hełm na głowie, bo jak zdejmuje, to wygląda jak księgowy wąsik, okularki. Znaczy, <grym> tak, ale mi w ogóle, jeśli chodzi o Boba Fett, to, to, to zastanawiam się, kiedy ktoś myślał, że Boba Fett wygląda cool, no nie? W tym sensie, jak oglądasz Boba Fetta w tych starych filmach, to w jakiś takiej szmacie, z pelerynką, w takim hełmie dziwnym, trochę podrapanym, ale gdzieś tam chyba właśnie dzięki tym, tym rozszerzonym uniwersum, tych komiksom i tak dalej, no zrobili z niego niezłego zawadiakę, łowcę nagród i, i cały ten klimat właśnie tego, ty, tych bounty hunterów w tym uniwersum, to jest tych smuglerów, no nie? To jest w ogóle osobna gałąź, która po prostu jest... Y czy znaczy, tych postaci jest pewnie równie popularna, jak, jak tych głównie, być może bardziej popularna. Mi się wydaje, że, że przez całej sympatii do Luke'a Skywalkera to chyba jednak Boba Fett jest dużo bardziej, dużo popularniejszą postacią niż, niż, niż syn Lorda Wejdera. O, Ale tu spojlujesz przecież. jak? Ma... O Boże, wszystkich <laughs> młodych. <laughs> ale to właśnie, bo a propos, a propos tych postaci, spotkałeś Wejdera albo Luka? Tak, a... spotkałem Wejdera, no... ba, nawet zabiłem Wejdera. Znaczy zabiłem, raniłem, bo jego zabić nie można. Po prostu pada na tak kolana. I i nie tak jest panie zrobione, już tak sympatycznie, tak. Ktoś no, tak, historii że nie Wywaliłem, znaczy nie, nie ma magazynków, bo tu niestety, właśnie to było jakby... Dużo gram teraz w De Destiny. Moim przyzwyczajeniem jest tak, że przede wszystkim jak strzelam to z przycelowaniem, e, mm -hmm. I zaraz po oddaniu strzałów kilku wymieniam magazynek. To są dwa przyzwyczajenia, które okazują się w battlefroncie całkowicie zabójcze, ponieważ przycelowanie nic nie daje, oprócz tego, że widzisz cel znaczy, oddalony. Czyli przycelowanie na konsolach, przynajmniej gra, grając na podzie, zauważyłem, że jest lekki auto-aim. I Jest dokładnie tak samo jak strzanie biodra. Nie ma żadnej różnicy, a może ci zaoszczędzić sekundę. No, no, chyba, że chcesz po prostu zobaczyć, co jest w oddali, to wtedy jesteś w bezpiecznej sytuacji. W znaczy, miejscu. na większą odległość to, to, to, to się świetnie trzeba, ale tak rzeczywiście, jakieś takie z, z bliska, jak, jakie są pojedynki, to, to lepiej rzeczywiście. To, to, to trzeba zbiodra, to trzeba zbiodrawać. No i nie ma oczywiście magazynków, bo mamy te miotacze laserowe, które się tylko nagrzewają. Więc... Tak, ale jest Active Reloading, mimo wszystko nie ma magazynków, jest Active Reload, czyli ta, ta, ta, ta zmiana w, w odpowiednim momencie przyciśnięcie przycisku przeładuj powoduje, że y, to przegrzanie można... Y, a to nie wiedziałem, dużo a, widzisz, to nie wiedziałem tego. To po prostu Active Reload. No, no. Działa bardzo podobnie jak, jak się powiedzieć, że identycznie jak, jak w Gears of War. To będę musiał no, sprawdzić, ale... bo, bo strasz, straszliwie lamiał. Jak gram, to zazwyczaj jestem, no może nie ostatnim, ale przedostatnim, trzecim od końca. To totalnym, <grym> znaczy. ja, ja Mi różnie wychodzi. Raz postanowiłem nagrać filmik, i w tym filmiku i ten filmik będzie po prostu nazywał się. To będzie filmik z serii Filary tabeli. I właśnie Star Wars Battlefront. Jak, jak trzymam tam po prostu, żeby, żeby to ostatnie miejsce nie było tam gdzieś <laughs> niezagospodarowane. Nie Ale y, podoba mi się to Znaczy sama beta, ona ma tylko chyba sprawdzić wydajność serwerów i, i, i, i stabilność. I, I to chyba się udaje. No, ja z jakichś byłem większych problemów. Bardzo nie mile zaskoczony nieprawdopodobną szybkością dobierania graczy. To jest naciskam przyciski i w zasadzie i od razu. Rzadko, tak. w zasadzie nie, nie czekałem ani, ani raz dłużej niż 10 sekund na zejście. No zrezygnowano chyba z serwerów, prawda? Dedykowanych i niededykowanych takie różne Dedykowane mają do... być chyba na pc ta Chyba. Ale wiesz co, ja, nagra... ja gram w btf PC-tową i ona, bo, bo to czego ja nie lubiłem akurat w, w Battlefieldzie e, czwartym, to było to z, z synchron... znaczy, wykorzystanie przeglądarki do tego, żebyś po prostu zaczynał grę. I, mhm. I to mi się nie podoba. Tutaj z tego zrezygnowano, wchodzisz po prostu do gry, jest identycznie jak na konsolach. No niczym się to nie różni. W tym sensie, oprócz mhm. tego, że możesz grać na klawiaturze i, i masz zrymanie klawiaturą, ale interfejs, e, wybór e, gry, typ gry i tak dalej, wszystko jest identyczne. E, to jest w dzisiejszych czasach, jak to się ładnie mówi, <laughs> po enty dzisiaj, e, to jest, e, to jest dobre, dobre rozwiązanie, bo tak jak mówisz, momentalnie znajduje ci y, grę, momentalnie możesz y, właściwie zacząć rozgrywkę, mm -hmm. więc nie ma żadnego opóźnienia i to mi się bardzo podobało. Szczególnie, że y, na początku to jednak, y, wiesz, gdyby, gdyby, gdyby już na tym etapie prawda, gdzieś tam coś szwankowało, to ludzie bardzo szybko by się zniechęcili. Y, y, ja, ja tam mam, znaczy mam pewne zastrzeżenia w ogóle co, co do samej rozgrywki, ale to o tym za chwilkę, ale Generalnie pod tym względem to jest rzeczywiście fajnie fajnie zrobione. Ja rozumiem, że Rysławie grasz na One. Na One gram. Dostałem dzięki uprzejmości elektroników kod na One i mogłem dzień wcześniej zacząć zmagania. Ale teraz, jako że beta jest otwarta, to pewnie sprawdzę to też na, Play, może. na PlayStation 4. Tak. Ja Bardzo szybko się w ogóle ściągnęło na PlayStation 4, bo sprawdzałem na PlayStation 4 i na, na, na PC. Ja niestety mam połączenie LTE, więc u mnie to trochę to trochę będzie trwać. Dlatego też pewnie nie za dobrze mi idzie, bo jednak na LTE lagi są dość duże. No, miałem taką sytuację kilkukrotnie, że strzwałem do przeciwnika, który znikał, pojawiał się za chwilę na przykład... A nie był to 20... Luke Skywalker? Nie, nie, nie, to był normalny przeciwnik. Luka Skywalker'a w ogóle w grze nie, nie spotkałem, tylko Vadera. Sympatycznie, zubrany na czarny tak właściwie chyba jak w, w, w szóstym epizodzie wygląda, tak mi się wydaje. Nie, no, wygląda super, nie, nie... tylko że właśnie jak, jak go zobaczyłem, to od razu tak ciśnienie podskoczyło, bałem się, że zaraz zginę, ale, ale wywaliłem do niego mnóstwo strzałów, pewnie już był osłabiony, no i tak przy klęku, jeszcze chwilę no tak. poczekałem, nie, chciałem, nie wiem, zrobić mu, chciałem go walnąć. Ja też tak zrobiłem, ja poszedłem i zrobiłem t-baga. No, tego nie zrobiłem, bo, bo już nadchodzili szturmowcy, więc Aha. wziąłem nogi za pas. No ale ty, tylko tak właśnie przeklęknął, Podejrzewałem, że za chwilę się zregenerował i ruszył do walki, wycinając pozostałych rebeliantów. Zresztą na tej mapie hot grałem, kilk, chyba trzy razy grałem na niej. Hmm. No i nie widziałem ani razu zwycięstwa rebeliantów. To jest taka, taka miazga po prostu. Tam chyba trzeba być. Nie, ja widziałem. Znaczy, być może byłem właśnie w, w, w kilka razy w tych duszy i pomogłem jej przegrać, ale widziałem tak, że, że, że rebelianci mogą przegrać. To jest bardzo niedosobione, Nie, złygane, bo... właśnie nigdy nie widziałem zwycięstwa rebeliantów. Same porażki rebeliantów w tym sensie. Że imperium tam no miażdży to... rebelię na każdym kroku. To ja przynajmniej raz widziałem, tak. E, pięknie, Pięknie, znaczy. Boże nie pięknie, ale jest właśnie taki taki moment, że AT&T, jak jest rozwalony tak pada na kolonach i to jest taki monumentalny widok, szczególnie jak jesteś gdzieś blisko i na to patrzysz z takiej perspektywy prawie twarzą w twarz, nie? bo to jednak jest masa. Zresztą ten Battlefront całkiem dobrze oddaje klimat takiej, takiej bitwy. Jest trochę chaosu, trzeba się przyzwyczaić, szczególnie kiedy wiesz, szturmowcy mają te maskowania takie no i fajnie śnieżne. Wyglądają. I, to, i, I wiesz, ciężko jeszcze czasami ich dojrzeć, ale gra, gdzieś tam na drabie są jakieś podświetlenia, jakieś takie y, efekty graficzne, które pozwalają wyłapać przeciwnika gdzieś z oddali nawet, więc to nie jest tak y, jakoś fatalnie zrobione. To jest pięknie zesoptymalizowane, więc to, to, to, to, ta planeta, wy... znaczy to, ta mapa wygląda bardzo ładnie. Ogólnie graficznie jest, jest bardzo, bardzo ładnie i to piu, piu, piu, piu, piu. Ten, klimat, tak, ten klimat tej bitwy jest i, i te przelatujące się nad głową tie, Ta, do nich. Jeden tam, tie spad, jeden, A do jeden tie spadł mi na głowę, dokładnie na głowę, hmm. prawie, w ogóle nie więcej się nie dzieje, nagle było łup i widzę, yeah. widzę, że jestem w środku Taipa etera, ale żyję w ogóle wygląda na to, że spadające myśliwce nie zadają żadnych obrażeń, po prostu są takim elementem dekoracji spadł mi na głowę i nic się nie stało może jakiś taki Friendly Fire jest włączony albo coś, ale, e, no ale Taipajter to raczej jak widziałem... nie Friendly Fire był, bo ja grałem po stronie Aha. ja widziałem jak X-Wing próbował staranować AT&T i nic mu nie zabrał życia. Po prostu to było, to było stracone życie zupełnie na próżno. Jakiegoś bohaterskiego pilota. Mi jeszcze nie udało się X-Wingiem posterować. Posterowałem trochę TIE, tie mhm. Dosyć prosto. Znaczy on jest, one są dosyć wolne. Wiesz, nie, nie możesz w takiej prawdziwej dynamiki oddać e, e, takich, takich, e, takich, statków latających, takich pojazdów. Bo, bo jednak e, nie wiem, czy to by w ogóle się sprawdzało. To by było wręcz niemożliwe. Więc tak jak podobnie w Battlefieldzie, te samoloty, nie latają z pełną prędkością, ale i tak jest dosyć dynamicznie i tak jest dosyć ciekawie. I, I cały ten klimat tej bitwy jest fajnie oddany. Naprawdę jest, jest na początku trochę chaosu. Ja przyznam się, że naprawdę kilka, tak z godzinkę straciłem zupełnie... Będąc taką, taką, taką, taką, takim celownikiem, bo po prostu chodziłem z takim wielkim, czerwonym punktem na czole, no nie strzelajcie do mnie, bo nie wiedziałem, prawda, w którym się iść, dzisiaj się obrócić i tak dalej. Zanim poznasz mapę, zanim zorientujesz się, co właściwie na powinieneś robić, to jest takie trochę chaosu. Nie, jeszcze, szczególnie w takiej becie, gdzie jest dużo ludzi z przypadku, jeszcze mało kto się organizuje w, w drużyny, jakieś małe e, e, teamy, to, to, to nie, ma, nie ma takiej koordynacji i mhm. jest, jest dużo chaosu, ale też da się przyjemnie grać, bo tam te dwa tryby, które są dostępne, bo jeden chyba jest właśnie ten hot, a drugi tryb, który, on jest na tatuin. Ten pie ta pierwsza mapa? E, drop zone, Czy, tak? Czy ja się Drop Zone, właśnie. Ten, tylko Drop Zone, bo to Drop Zone jest taki typowy deadmatch z, z, z Znaczy bardziej taki King of the Hill, Król Wzgórza. Musisz no, przejmować no, no, no. punkty, je utrzymywać tak. przez określony czas i jeśli ci się to uda, to zyskujesz no, taki jeden duży punkt i chyba ten, kto pierwszy przejmie pięć, bodajże, kapsuł, ten hmm. wygrywa. Mm -hmm, dokładnie, tak, tak, tak. I to jest taka bardzo prosta, bardzo, bardzo szybka, dużo krócej trwają te, te pojedynki. Chyba na, na Xboxie też jest po 20 osób na tej, na tej dużej mapie, no, nie? Tak, tej czyli tej w sumie mapie. 40 osób, a w tej mniejszej jest po 8 na stronę, czyli w sumie 16. Tak, czyli taka po prostu bardziej na rozgrzewkę, żeby troszeczkę podbić e, e, rank. Rangę. No tak, ale w Becie masz rangę maksymalnie do piątej, jak dojdziesz do piątej to już jest wszystko co możesz zrobić, więcej nie awansujesz, możesz jeszcze za kredyty wykupywać dodatkowe sprzęty, które też są ograniczone, czyli tam chyba najdroższy to jest snajperka za 2400 kredytów, wcześniej masz jeszcze plecak odrzutowy, który od czasu do czasu pozwala Ci wykonać jeden skok, tylko właśnie cały czas nie mogę się za bardzo przyzwyczaić do tego systemu, Kart, bo dla osób, które nie grały w grze, możemy mhm. wykupić sobie karty. I te karty umieszczamy w naszej ręce. I to są trzy specjalne działania, które możemy wykonywać. Wśród kart jest na przykład granat jonowy, jest snajperka z jednym strzałem, jest tarcza albo pociski jonowe. I one co pewien czas się odnawiają, czyli wykorzystamy raz no i po kilkunastu, czy też kilku sekundach mam, mamy możliwość zrobienia tak. tego ponownie. I, I wśród tych kart później są także właśnie pojazdy, takie jak, jak Time Fighter, mhm. jak, jak X-Wing i nie wiem, czy to jest czy to jest Fajne rozwiązanie. Nie wiem, czy nie lepsze byłoby właśnie znalezienie X-Winga i we, wejście do niego i, i wylecenie z hangaru, a nie takie nagle pojawienie się w czy znaczy, Ja raz znalazłem, ja raz znalazłem, bo ja nie miałem Tajfajtera wykupionego, gdzieś tam znalazłem i właśnie. Ja nie byłem pewny, na jakiej zasadzie zdobywa się pewne rzeczy. Bo raz miałem tak, że znalazłem tam hero, coś tam. Nie wiem, czy to był hero mode, czy coś w tym stylu, ale chyba w końcu go nie uaktywniłem, bo nawet nie wiedziałem jak. Po prostu zebrałem coś i ten... A raz mi się udało właśnie zebrać tego Tie Fighter'a i miałem, masz jakieś, nie wiem, 15 sekund, żeby to wykorzystać, coś w tym stylu jest. Mhm. I wtedy, jeśli użyjesz tego, to pojawiasz się w Tie Fighter'ze i, i, i możesz sobie nie polatać. Ale jeśli chodzi o te karty, to ja widzę jedną rzecz... Która, która może y, później się właśnie uaktywnić, czy są jakieś mikropłatności, że lepszą wersję granatu, no który będzie. Że możesz kupić za prawdziwe pieniążki, i on będzie, nie wiem, trzy razy silniejszy, albo coś w ten styl. Że jakiś taki będzie trochę. Y, y, taka dysproporcja będzie pewna y, pod względem tego, jak, jak, jak gracze niektórzy. Y, y, ile wydadzą, taki sprzęt mają, bo ja już zauważyłem, że jest ta, ta tarcza jest ta, ta, taka osobista, bo jest jedna tarcza, która po prostu otwiera taką kopułę ochronną, a jest też taka tarcza, która, która jest jakby otwiera taką bańkę pola siłowego, mm -hmm. który, po prostu, która się porusza razem z tobą, no nie? w tym sensie, że to jest twoje, twoje własne takie, takie pole ochronne i, i już to już sprawia, że, że jest jakaś taka mała nierównowaga w jakichś takich większych... Pojedynkach, no nie, kiedy masz, nie wiem, jednego takiego przeciwnika z taką, z taką tarczą, który, który, no nie sobie nie robi z tego, choćbyś, nie wiem, i, i cały magazynek na niego. Mm -hmm. tam, w cudzysłowie oczywiście, magazynek wystrzelił, mm -hmm. ale. Magazynków nie ma. <grystanie> tak, bo, bo gdzieś tam, no nie, na pewno gdzieś tam jest, jest jakaś koncepcja tego, żeby wprowadzić te, te, te mikropłatności. Ja zastanawiam się, jak na przykład różnica poziomów tych, tych rang będzie wpływała na to, jak, jak gracze, jak, jak będzie ten handicap wyglądał. Bo, bo w tym momencie jest tak, że już widzę, że kiedy ja zaczynam grę i nie mam żadnych tych kart, wiesz, nie mam granatu, mm -hmm. nie mam tej snajperki i tak dalej, nie mówię, że jestem na staconej pozycji, ale ale ta dominacja tych graczy, które mają, mają już kilka tych zabawek, jest znacząca. I oto, oczywiście to się też wiąże z tym, że skoro oni to mają, to też dużo i grają, więc to, to nie jest tak, że oni są lepsi tylko dlatego, że mają te zabawki, ale, ale zastanawiam się na dłuższą metę, jaka będzie różnica no nie, w tym y, między graczami, tylko na zasadzie tego, jaki sprzęt posiadają, bo ja pamiętam y, taką świetną grę, y, która, która totalnie została zabita właśnie przez... przez y, nie też, że mikropłatności, bo to kat, był taki model, z Dust 514. Mhm, po prostu wszy, y, różnica między gołym y, żołnierzem, a żołnierzem, który ma tam najlepsze sprzęt, no to, to była ta jakbyś próbowały walczyć właśnie z dzidą przeciwko czołgowi. To jest, to jest coś takiego, oczywiście gra w jakimś tam stopniu powinna to balansować, nie? że tylko czołgi na czołgi, tylko gracze z dzidami na, na gracze z dzidami, ale nie, nie zawsze masz po prostu taką możliwość, nie, nie zawsze jest już jest graczy, żeby to udało się w jakiś taki stopniu e, doprowadzić. Ale to jest oczywiście taki malutki, malutka rzecz, bo póki to jest beta, to tak naprawdę nie... Ciężko wnioskować, co się pojawi w wersji. No pełnej jeszcze wiercji. jeszcze miesiąc do premiery jest. Tak. Ale to, co jest to, co mi się rewelacyjnie podoba, to jest ten właśnie klimat science fiction, bo to nie tylko chodzi o Gwiezdne Wojny, ten klimat science fiction, kiedy podnosisz głowę do góry i widzisz tam właśnie Star Destroyery, jakieś, no. jakieś korwety w powietrzu, no po prostu rewelacja. Słyszysz Admirała Akbara, który mówisz. I... Tak. No nie mówi yy, to pułapka chyba. <laughs> It's a trap. No, ale, ale, ale, ale, jest, ale jest klimat. Jest, jest, no są, to są Gwiezdne Wojny, ale to jest też właśnie klimat science fiction, coś czego mi brakowało, bo ja pamiętam y, taką grę Resistance 2, mhm. która była taką grą, miała momenty, miała swoje gorsze, lepsze strony, ale tam był taki klimat, że jak wchodziłeś czasami, nie, nie pamiętam, czy to, była, czy to było San Francisco, czy nie, gdzie się toczyła akcja, ale były takie momenty, że po prostu wchodziłeś na przestrzeń i widziałeś po prostu te chmalę takich statków kosmicznych, które wisiały nad, to, nad głową. no nie, to Wiesz, ten klimat jest właśnie taki niesamowity i to mi się bardzo podoba. Ja uwielbiam takie rzeczy. Ja uwielbiam science fiction. Uwielbiam właśnie takie, takie, takie science fiction z... z z dużymi potężnymi statkami kosmicznymi i to jest i tutaj to dostaje, więc no to jest duży plus Battlefronta, więc ja nie wiem, do kiedy ta, be ta beta jest, ale, ale naprawdę warto no, się kilka zainteresować. Kilka na pewno podziała, nie, nie nie wiem czy kilkanaście, dni. może jeszcze przez weekend będzie. No, to, to, to, chyba to tak, chyba się, tak. Na razie nie wiem co polecać, bo to jest beta, więc tylko no, polecamy się, żeby polecać się zainteresować. Możemy sprawdzenie i na własne oczy, sprawdzenie organoleptyczne. Tak. Co możemy polecić, to zagranie w dreszcz. Ale to tak nawiązując do... Czym, tak, ale to, to jest staruszek już, nie? Ta grama ponad 30 lat już. A, a po staruszków i tak dalej. Far Cry Primal, czyli przeniesienie Far Crya, no... Tu można powiedzieć, że z 40 tysięcy lat. Wstecz. Tak, tak. Znaczy, właśnie mówiłem troszkę o, o tym w, w moim podcaście w Grysławie, Tak się zastanawiałem, czy autorzy chcą pójść drogą odkryć archeologicznych i pokazać hmm. przeszłość, jak mogła wyglądać na podstawie badań i na podstawie obecnej wiedzy naukowej, czy też popuszczą wodze fantazji i to będzie taka prehistoria w której wśród mamutów będą także hasać sobie dinozaury, my będziemy mogli jeździć na dinozaurach jak w grze Ark, czy też to będzie właśnie coś bardziej wymyślonego, czy bardziej realnego, o ile można tutaj o realności mówić. Nie wiem, czy widziałeś taki kilkuminutowy wywiad z twórcami, czy znaczy, to jest taka, taka, taka prezentacja, w której oni mówią, że zawsze chcieli coś takiego zrobić i później masz przedstawicieli właśnie... Ubisoftów, wiesz, deweloperów, którzy opowiadałem, co w tej grze się znajdzie i tak dalej. I oni mówili o tym, że tak, że to, co ogólnie jest wiadomo na, na temat, powiedzmy, tych tych czasów, no nie jak, jak, jak ludzie żyli, to oni to wykorzystają, no bo generalnie to, co się zachowało, to oni powiedzieli, że zachowały się kamienie i kości. Czyli, ale żadne skóry, żadne jakieś inne rzeczy, takie elementy, które na przykład no, mogłyby świadczyć tym, jak się na przykład ubierali ludzie yy, pierwotni, no nie, i tak dalej, no to... O, nie, jest dużo materiału. dużo materiału. Mamy też malunki naskalne w Mamy... mhm. były Przecież był ten człowiek odnaleziony, zamrożony, myśliwy, chyba w Szwajcarii mhm. kiedyś. Nie no, z tego co pamiętam, wiedza archeologiczna na, na, na, na mhm. temat naszych przodków jest całkiem spora. Oprócz oczywiście tego okresu mitycznego, gdzie, kiedy była Atlantyda, i istniałeś <grym> tak Tak, tak, tak, tutaj, tutaj jest mało. Chociaż nie. tutaj lukę w tych, tych, w tych sprawach uzupełniają wszyscy ci e, e, prorocy, jacyś wizjonerzy, którzy wyśnili, prawda, jak naprawdę wyglądała Atlantyda i dzięki temu ona rozwinęła się do takich bardzo... Ale nie, nie zdołali jeszcze wyśnić, w którym miejscu dokładnie się znajdowała, <grym> więc... Naprawdę nie wiadomo, czy była na, na, na, na, na, na atlantyckim, czy na Morzu Śródziemnym, czy to był... E, czy to uwagę nazwy jak... greckich wysp, czy też właśnie coś innego? ale Być może, ale jest, być może jeszcze... jest w Wałbrzychu, bo jest, tak się zmienia, jest tak te, te, te kontynenty, prawda, się poruszają, no nie? To być może y, złoty pociąg przyciągnął całą Atlantydy Ale Atlantyda na to jest mały piku, już przecież mamy jeszcze kontynent Lemurii, mamy Mu, prakontynent y, no. na, na Pacyfiku. Mamy tajemnicę wyspy Wielkanocnej, mamy, jest ogólnie tyle tajemnic, i mhm. w, na, w naszej przeszłości my tak mało wiemy o tym, co działo się w prehistorii. Tak naprawdę... Du Jak dużo jest w ogóle zgadywane, że tam na jakiś, to, to jakieś metody... Tak naprawdę do, do tej pory nie wiadomo, czy tak, teoria ewolucji jest w dalszym ciągu teorią, ponieważ nie, nie ma tego chyba wciąż brakującego ogniwa, dokładnego brakującego mhm. ogniwa. Jest wciąż mnóstwo rzeczy, które stanowią zagadki. No, pojawiają się rzeczy, elementy wydobyte z przeszłości, które teoretycznie w przeszłości istnieć nie mogły. No, mamy tutaj tą kryształową mhm. czaszkę znalezioną w Peru. Mamy baterie znalezione w Iranie. A mamy... czy nawiązujesz do Indiana Jones i kryształową nie, czaszka? Nie, nie. Znaczy, kryształowa czaszka no, to jest coś, co rzeczywiście istnieje. Kryształowa czaszka nie, nie obcego, tylko człowieka mhm. wypolerowana w taki sposób, że nie można by tego dokonać z obecną technologią. Ale no, to zmierzyli w jakiś sposób tam... Te, nie, wiadomo, te kubki, te... Nie, nie, nie wiadomo, kiedy ona jest, kiedy została Aha. wyprodukowana. Znaczy nie wyprodukowana, tylko... Wy, wy, wy... Być może była wyprodukowana, no wiesz. Wytworzona. Jakby na przykład, mamy, mamy, mamy... Jak miliona lat temu na planecie Ziemia mogła być jakaś bardzo rozwinięta cywilizacja, no, nie, no ja, która, wiesz, ja, ja ogólnie zapomniała jestem Zapomniała zabrać za sobą teorii, czaszki, więc wiesz, Więc chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby, wiesz, hmm. żeby nasza... Yy, Przeszłość była taka bardziej, i tak jest ekscytująca, ale jeszcze bardziej, żeby był ten element tajemnicy tak. w tej chwili jeszcze niezbadanej albo nietkniętej, mm -hmm. gdzieś tam y, tkwiącej na obrzeżach naszej obecnej wiedzy. I, i mm -hmm. no, jest mnóstwo te, y, t, takich tajemnic, które próbował z mniejszym, z lepszym lub gorszym skutkiem wyjaśniać Daniken i jego, jego y, następcy. No i te, te tajemnice tak naprawdę do, do tej pory nie zostały wyjaśnione. No, historia z baterią sprzed kilku tysięcy lat, którą znaleziono w Iranie. No, normalnie działająca bateria, tak, generująca, generująca prąd. Historia z... chyba był, był nie, chcę, nie chcę już mówić, że to jest pewnik, ale wydaje mi się, że czytałem jakiś czas temu o znalezionym znalezionej czaszce dinozaura z dziurą po kuli. To już akurat, Ryszardzie, musisz przyznać, to jest ewidentny dowód na podróże w czasie. Prawdopodobnie ktoś się w czasach, no, no, lub, to, lub też na, na, co, na coś Wizytę kosmitów. Na, na broń, koszytów, broń. Albo, albo może była rozwinięta cywilizacja, o której mówią mity mnóstwa kultur, że, że pochodzą z, od innej cywilizacji, bardziej rozwiniętej, a obecna, ta, która te opowieści snuje, jest jedynie takim cieniem tego, co dawniej było. Tak, ale wracając właśnie do, do, do Primo, Primala. To, to, to oni tam wspominali właśnie o tym, że te luki, które są w historii, prawda, ludzkości, oni postanowili wypełnić no, według własnego takiego uznania, no nie? i tam tyle rzeczy, prawda, będzie, czyli, czyli będzie, będzie dużo, du dużo wypełnienia. Tak, to będzie dużo, też dużo, dużo. Nie bo ja się zastanawiam, co na przykład takiej grze może być, no bo no generalnie jakie będzie polować. Tak... Polowanie... Jakie misje będą? Ja, ja snułem też. Będzie rozwład... po... Be... Generalnie jest tam jakiś jakiś Główny bohater to będzie taki ktoś, kto się znalazł w jakimś takim dziwnym miejscu. Nie wiem właśnie, jaka będzie chcę. Może to być podróżnik w czasie. I jakiś tam ale, keeper albo coś takiego. Ale na przykład ale... będzie to podobne do Walki o ogień? Jeaneta, czy Widziałeś ten film, czy nie widziałeś? Nie to za młody jesteś, żeby widzieć Walkę o ogień chyba. Chyba, chyba widziałem stare dobre czasy. Wiesz, z, z Ronem Hermanem. Ten... Film, który był w kinach na początku lat 80-tych. Bez, bez dialogów. Bez tak? dialogów, film, znaczy nie? tylko pochrząkiwania jakiejś tak? ryki. Opowiadający Ron o walce Perman dwóch. bez charakteryzacji. Jako... Ron Perman jako jaskiniowiec bez charakteryzacji. Tak. I, i, i był bardzo, bardzo fajny film. I, hmm. Wiesz, to był, to był francuski film, znaczy francusko-amerykański. Ubisoft jest firmą francuską. Na pewno na pewno znają ten film. Tak. Na bank. Lapa. To jest, jestem przekonany, że kto wie, może Ron Perman wystąpi z takim, byłoby fajnie. Na razie wystąpił w Falloutie. W, ka w każdym fall tak. był Ron Perlman. Dobrze by było, gdyby się pojawił także w takim Primalu. Może, może Bethesda ma go na wyłączność, więc... Nie, no może... tam nie wątpię, żeby można mieć taki aktora takiego formatu na wyłączność. Nie, nie. Ale... Czy z tego, co, co tak szybko sobie tutaj, yy, sprawdziłem w internecie, to akcja ma się dziać 10 tysięcy lat przed yy, y, Narodzinami Chrystusa, czyli przez naszmerą, właściwie? Czyli 12 tysięcy lat temu, tak? Tak, 12 lat temu. Już tutaj widzę, że matematyk dobry jest. Ha, ha, e, ha, z... trud, wiesz, takie trudne działania. Z... Ha, ha. Epoka kamienia łupanego i tak dalej, czyli będzie dużo po prostu jakichś takich właśnie Ale wiadomo, wi wiadomo gdzie, dziewięcia. czy w Europie, czy, czy gdzie indziej, czy w Afryce? Mi się wydaje, Chyba że to Europa. będzie taki nie, nieokreślony no, bardziej. To jest, kraina ma się nazywać Oros. Super. To jest dolina, która jest po części pokryta lodem, bo, bo, bo to jest... Lodowce, styl, epoka, taki, epoka tak, lodowcowa. Tak, bo, y, krótko po epoka czy coś w tym stylu, więc y, albo w trakcie, nie to też trzeba jakieś... No to, no, no to tryb, j, już wiemy, że jest to półkula północna w takim razie, no, to tak, jest tyle, tak. wiem, to jest półkula północna, znaczy I... nie jest to Afryka. Z takich właśnie elementów ma jak można, wiesz, tych ludzi, którzy robili całe te mapy, potrafili z trailerów y, GTA wytworzyć i, i udało mi się prawie to zrobić niemal z perfekcyjnie, mogliby przeanalizować teraz e, zwiastuny e, e, Primala i, i e, może udałoby się określić, w którym miejscu, jeśli twórcy byliby dokładni. W każdym razie e, e, głównym baterem będzie łowca o imieniu Takar. Takar. No i tyle. Mnie bardzo I, ciekawi, e... jaki będzie wyglądać arsenał. Arsena, to będą przede wszystkim dzidy, jakieś tam łuki z tego, co widziałem. O, to, to w, w, będzie fantastyczny materiał na, na tak zwany crafting, na rzemiosło, bo wiesz, z tak. jakich elementów składa się dzida. Co nie wiesz? No, z, z, z, z patyka. Nie, i nie, nie, z nie, nie, nie, nie. nie mój... a więc dzida składa się z przeddzidzia, śróddzidzia i zadzidzia. Aha. A, a z czego się składa dzidzie? Przeddzidzie składa się z przeddzidzia-przeddzidzia, śróddzidzia-przeddzidzia oraz zadzidzia-przeddzidzia. I tak każdy element. Wyobrażasz sobie, ile tutaj można stworzyć fantastycznych wydatków rzemieślników. Czy właśnie... masz, ty, ty, no. ty masz śr śróddzidzie-zadzidzia? Nie, ale na no. to mam przeddzidzie-śróddzidzia. No ale generalnie to, wiesz, no, na tym to będzie się chyba się opierało, mi się wydaje, że w większości, bo w, w, crafting jak, jako tak ale zawsze był w, w, w Far Cry'ach roz, dosyć rozwinięty. Był, był. Zawsze tam się Podwanie skalpowało. Na, na, na, na rekiny w trójce. Tak, garbowało się skórę, skalpowało się jakieś tam biedne zwierzęta i, i, i, i wtedy to akurat było tak, że ktoś mógł powiedzieć, no tak, po co zabijasz tego biednego rekina, tego wieloryba czy coś na a ty teraz możesz sobie to robić, bo walczysz o przetrwanie, bo masz e, zwierzęta jakiegoś takiego tygrysa szablozębnego, którego musisz pokonać, bo on inaczej cię oprzeszadkuje. No Ale to e, ciekawe, jak e, będzie też... Polowanie na mamuty. Transport, bo widzisz, w trójce i czwórce transport był bardzo ważny. Były samochody, w czwórce to jeszcze ten, ten kostium, dzięki któremu można było latać. A tutaj... na pewnie jakiegoś ten... Podręczny no? składany mamut. O, tak, tak. I podobno ma być taki troszeczkę powrót do tego, jak, jak na przykład mapa i w ogóle świat z... wygląda też, jeśli chodzi o podróżę, no nie? To powrót do Far drugiego. II. Mm -hmm. Grę... no to nie Przez wiem, czy to, to, to mnie zachęca. Tak, a przy których nie. No i nie będzie podobno wierz żadnych, czy nie będzie można się wspinać. A trochę szkoda, bo akat w takiej grze to musisz się wspinać na jakieś takie wysokie drzewo i zobaczyć sobie okolice. No bo lornetki dookoła. nie będzie oraz znakowania celów, mam nadzieję. Tak. Chyba, że będziemy włączać sobie jakiś tryb bestii, tak? I tym trybie bestii zapamiętujesz położenie swoich przeciwników, widzisz tak, jak Terminator w termowizji, jak, no, jak predator w termowizji. I, i, I wiesz, co się na ciebie czai. No nie wiem, to ogólnie Primal to jest bardzo ciekawy projekt, i na pewno na pewno go sprawdzę w akcji. Oczywiście tam musi być jakaś fabuła. No, musi być bo, fabuła bo, bo. W, ty, w tych grach. Musi być coś, co się napędza, jakiś taki główny motyw, gdy, do którego dążę. Oprócz tego oczywiście będzie mnóstwo, mnóstwo różnych takich e, e, powtarzalnych, bardziej lub mniej zadań, przyjemnych lub nieprzyjemnych, ale to jednak, to jeśli dobrze zorganizowane, zostanie polowanie takiego mamuta i, i ono będzie na przykład wielostopniowo i, i będzie koop, trzeba będzie się zorganizować, no to, jest, to ja widzę potencjał pewien. Szczególnie, że y, y, Yy, mówiło się o tym, że Farkaj, no już tak jest właściwie trzecia część i czwarta, to one są właściwie takie same i, i, i tylko zmienili trochę skórkę, też tak jest, jedna gra to jest mod drugiej gry i teraz pójść się w ogóle w zupełnie inny klimat, zupełnie inną yy, yy, yy, inną epokę historyczną, jeśli można powiedzieć, ale w ogóle totalnie zmienia się rozgrywka, że to już nie, to już nie może być po prostu, że grasz tę grę jak, jak w shooter na niebie, grasz z łukiem i tak dalej zupełnie coś innego, ja no, nie będziesz mieć zabawy, wręcz... Nie będzie żadnych wybuchów, prawda? Żadnych tak, wybuchów że nie wa... będzie, nic takiego. Że walka wręcz będzie rozwinięta na zasadzie właśnie coś jak... Nie wiem, pamiętasz taką grę z Oczywiście. Bła. I tam b... bardzo, bardzo fajnie było zrobione Wiesz, właśnie Super, wtedy, w ogóle jest sama gra wyjątkowo surrealistyczna i przedziwna w takim chyba mocno chorym umyśle powstała. Znaczy, może nie chorym, ale... Ja... Dziwnym, ale dziwnym. Dziwnym na gdzieś... pewno. Ja gdzieś widzę... Yy inspiracje, znaczy taką może drobną, nie bo to, jednak to jest inny kaliber, no nie, to jest małe studio, gra niezależna, a tu jest po prostu moloch, no który robi grę, ale, ale gdzieś tam jakieś tak widzę podobieństwo, bo na pewno w tej grze y, walka wręcz będzie dużo bardziej rozwinięta niż, niż, niż te wszystkie właśnie broni, jakieś metany. Y, jakaś broń biała oczywiście będzie, jak tak mówiłeś, dzidzie, dzidzie, dzidzie, i, dzidzie i zadzidzie. Ale, ale, ale no, no to może być ciekawe. Na pewno to, ja jestem, toporki jestem jakieś Pewnie będzie można rozpalić ogień krzemieniami i później, nie wiem, no, odstraszać. No, bo, no, że właśnie, hmm. wydaje mi się, że ogień będzie mieć taką dość dużą moc, no bo tak. y, będzie taką ostateczną bronią przeciwko niektórym przeciwnikom, no bo na pewno będzie działać na, na zwierzęta, bo zwierzęta nieprzyzwyczajne do ognia będą musiały przed nim uciekać, będą się go bać. Na, podejrzewam, że na potencjalnie niektórych ludzkich przeciwników także, no bo, będziemy, bo my pewnie będziemy grać homo sapiens ale będą także neandertalczycy możliwe, nie. że nie wiem czy czytałeś taką powieść Krytona, na podstawie której powstał film 13 Wojownik powieść Krytona nazywała się Eaters of the Dead, czyli zjadacze umarłych nie. a 13 Wojownika widziałeś? z, z, z Antonio Banderasem tak jest chyba nie to jest dobry film Kurczę, znaczy, chyba widziałem, ale, ale chyba nie ale Książka, do tego, jest, lepsza, książka pamięta, jest lepsza, bo ogólnie opowiada o podróży tego muzułmańskiego uczonego, czy też, może, szlachcica na północ Europy. On się uczy języka i dowiaduje się legend o takim dziwnym plemieniu, i tak naprawdę to jest plemie takich Neandertalczyków, które przetrwało mimo niesprzyjających warunków, i jest wyjątkowo okrutne i krwiożercze. Możliwe, że w Primaru też coś takiego się pojawi. Właśnie takie te, te, te, te jakieś kanibale, którzy będą naszym jednym z naszych, z naszych przeciwników. Byłoby fajnie. Ale, ale udało się chyba w ogóle w takim nieźle zachować w tajemnicy yy, Ubisoftowi, prawda. prawda? No bo w yy... premiera za pół roku, to kurczę szybko. No marzec, tak, dokładnie. I nie wiem, wszyscy się spodziewali, że będzie pewnie nowy Farka i tak dalej. Ale nikt się nie spodziewał po prostu, że będzie aż taka odskocznia. I to jest pozytywna. Bardzo, jest pozytywna, pozytywna wiadomo. bardzo pozytywna. A propos takich pozytywnych wiadomości, jak, jak się nastawiasz na, na reinkarnację w postaci gry komputerowej, ale takiej tradycyjnej, planszy, nie, znaczy, nie, że tradycyjnej, w sensie bliskiej pierwowzorowi planszowemu, chodzi mi o Battleteka. Które, które, e, kampania wystartowała na Kickstarterze. Mhm. E, Hairbrained Schemes. Czyli e, gości czyli... szedł rana. Dokładnie. E, no, z, otworzyli kampanię kickstarterową, która już po, chyba w już pierwszego dnia osiągnęła sukces, teraz jest chyba na poziomie półtora miliona, może i trochę więcej, więc e, udało się. E, i czy w ogóle jesteś fanem Batletek? Nie, czy, nie, nie, czy... nie jestem fanem Batletek. Pamiętam, jak Batletek był w Polsce też wydawany i jakoś yy, ten, ten, ten, ten, taka, taka gorączka Batletekowa mnie ominęła. To był Ogólnie nie jestem fanem mechów, szczerze przyznam, po prostu. Prze, <słyska> no, prze, przepraszam. No nie jestem. Yy, zawsze wolałem... Yy, Albo fantasy, a jeśli science fiction to takie bardziej hard... Bo, bo powiedzmy sobie, jak gwiezdne to nie jest science fiction, to jest fantasy. Ale, tak. ale na przykład hard science fiction, Gordona Dicksona książki lubiłem na przykład bardzo. Harry'ego Harrisona. A, a to, to mechy to, jak, nie wiem, to, to jakoś tak... Mi Czy wiesz co, te Bartol Techowski bardzo lubiłem, bo to były, to były takie tradycyjne mechy. W tym sensie to nie były transformersy, czy jakieś roboty humanoidalne, no właśnie, tylko wiel transformersy wielkości. Transformersy, to jest te... masakra po prostu. To jest... Tak, że, że bo, bo mechy na przykład japońskie, to, to, to, jest, to jest, czy te gandamy i tak dalej, to, to bardziej to przypomina właśnie takiego transformera, czyli takiego wielkiego robota, który ma ręce, nogi, głowę, korpus, to po prostu wygląda jak taki, taki humanoidalny wielki robot. A mechy, w BattleTechu, to mi się zawsze podobało, że to były takie po prostu takie czołgi, potem tylko że no jedyną taką charakterystyczną rzeczą wyróżniającą to, by to były te kończyny nożne, te nogi, no nie? I to, i to mi to by się czyli, bardzo ten klimat podobał. Czyli, ten, czyli bardziej sposób. takie takie dreadnoughty z Warhammer 40 Dokładnie, dokładnie. Takie mechy oczywiście są pozytywne. No. Oczywiście one się zna, te takie bardziej właśnie y, transformowate. Mechy też są w Battletechu, no nie? Chociaż ja nigdy nie byłem takim wielkim fanem tego, takiego, tego rozszerzonego uniwersum, bo y, Battletech to nie tylko y, ta gra planszowa, to, to też jednak mnóstwo książek. Z tego, co pamiętam, była nad karcianka Battletech. By, były gry z serii MechWarrior komputerowe tak, tak. Ja bardzo lubiłem tę, tę, tę serię MechWarrior. Ona, ona w najnowszej reinkarnacji żyje, w postaci MechWarrior Online, czyli taki potężny symulator bardziej Mecha niż, niż taka strzelanka, jak to było w poprzednich częściach. Moc komputerowa no, po prostu na to pozwala, żeby coś takiego było, ale generalnie ja bardzo właśnie tego Battletecha figurkowego lubiłem i byłem zaskoczony. Ja myślałem, że oni po prostu y, gdzieś wygrzebali coś, o, o czymś ktoś totalnie zapomniał i, i, i wskrzeszają to na nowo, tak, że znaczy wskrzeszają to po prostu i y, jakim moim było zaskoczeniem, że jednak Battletech ciągle żyje, że y, parę lat temu wda, wydana została na 25-lecie specjalna wersja Battletecha tak zwane pudełko wprowadzające, czyli miałeś kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt figurek, już nie, nie tekturek w podstawkach, tylko figurek fajnych, które możesz sobie pomalować i tak dalej. Ładną instrukcję, wiesz, bardzo fajne wydanie i, i, i na, wygląda to, że, że Battle tak naprawdę nie umarł. Oczywiście te wszystkie inne rzeczy, które zdarzały się zestarzeć i, i umrzeć taką śmiercią naturalną, czyli filmy animowane y Gra karciana i tak dalej, i tak dalej, to wszystko przeminęło. Pewnie nawet było, był jakiś system RPG, o ile się nie mylę. Na pewno był. To, na pewno był. Więc to, to było rozbudowane. I jaka, taką grę, jaką oni tutaj prezentują w tym Charterze, chciałbym zobaczyć. Oczywiście jeszcze dużo nie widać z tego, z tego, z tego, z tego, co tam jest na tej stronie projektu pokazane. Oczywiście są koncept arty, które, które pokazują, że to będzie gra taka tradycyjna, czyli y, y, y, mamy. Znaczy ja bym to chciał powiedzieć figurki, no nie tak, tak, ale w grze to oczywiście będzie trochę inaczej oddane, nie? ale będziesz miał mapę, na której yy, yy, są bitwy właśnie mechów i to jest bardzo fajnie zorganizowane, bardzo sympatycznie to wygląda i, i ja jestem bardzo na tak, yy, jeśli chodzi o battle. Tak, oczywiście ja tam nigdy nie wspieram tych projektów kickstarterowych, bo ja nie kupuję kota w worku, ale już momentalnie jak będzie gra, jak się pojawi w sklepach, to to, to, to kupuję. No ja, ja z gier figurkowych to wsparłem bardzo mocno Konana, yy, grę planszową yy. Gier planszowo-figurkową Conan, która teraz zresztą jest pokazywana na targach w Essen, bo dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, w tym momencie właśnie odbywają się mhm. największe targi gier planszowych na świecie, targi Essen Spiel. tak. I no tam są rzeczy wspaniałe pokazywane, naprawdę. Trochę żałuję, no że mnie tam nie ma. Mhm. Ale t, e, bo a propos tych kampanii, e, kampanii, e, jeśli chodzi o, o Kickstartera, jeśli się wpisze Konan i gra planszowa to tam przynajmniej są dwie chyba, nie? Bo jest jedna Age of Conan, The Strategy Board Game. A ty mówisz o po prostu takiej, co się nazywa Conan. Tak, Robiona tak. przez tak, Monolith Board tak, Games przy, przez Francuzów, przez, bardzo, przez grupę bardzo dobrych francuskich projektantów, których znam z innych gier i dlatego wsparłem między innymi. No i jestem fanem Konana. Tak? Od, od momentu, kiedy przeczytałem pierwsze opowiadanie o Conanie i kiedy obejrzałem Konana Barbarzyńca i pamiętam, mam numer fantastyki to jest z roku 80, lutowy albo styczniowy, z 86 roku, gdzie jest Arnold taki no, w tej swojej pozie z mieczem na okładce. No, tak. Zakochałem się w konanie i później były jeszcze zeszyty wydawane przez Iskry, takie, takie małe i tam były też inne opowiadania Howarda i były też inni, inni jego bohaterowie jak Solomon Kane chociażby, do, co do którego jest świetny film, Solomon Kane po, Bardzo polecam. Mm -hmm. Tak, w, tak, tak. Warhammer tak. po prostu to jest, to jest najlepsza ekranizacja Warhammera, jaka nigdy nie powstała. Tylko Bo, bez licencji. Tak, tak, jest kurde, po prostu jaki tam jest klimat w tym, w tym filmie. Mm -hmm. Ja nie mogę. Super. Polecam, polecam. Ja mam na, na Blu-ray'u w ogóle. Też go mam na Blu-ray, jest super. Świetnie. Ale ta, ta gra Conan... Wiesz bo tak szczerze mówiąc, ja nie, nie widziałem. Ty na tej prezentacji w Essen, tak? Y znaczy, nie, ja obserwowałem całą kampanię na i zdecydowałem się ją wesprzeć. Ale ona już jest gotowa. Ta tak, grana ta gra ta jest gotowa. Jest ona, ona, ona, tak ona teraz jest pokazywana na Essen i podejrzewam, że w przyszłym miesiącu chyba zacznie być wysyłana do wspierających. I tam jest dużo figurek, Chociaż ja tak naprawdę jestem ostatnio bardziej eurograczem niż Ameritrash graczem. Ale to jest w zasadzie. Tych, tak, właśnie, ale to, to jest zasadzie slushy, gra tak? europejska. To jest gra europejska, jeśli chodzi o zasady. Zasady są dosyć proste hmm. i pozwalają na dużo możliwości. I nie jest to gra kooperacyjna to jest plus, bo nie cierpię gier kooperacyjnych no w takim konanie to jednak chyba to jest bardziej to jednak... jak, jak decent albo Imperium atakuje, masz jednego gracza, który kieruje złymi oraz jednego lub więcej, który, który kieruje konanymi jego, jego kumplami lub koleżankami i trzeba pokonywać przeciwności, czyli... Znaczy ona jest częściowo kooperacyjna w takim razie, No tak, tak, no, ale w sensie nie jest stricte kooperacyjna. No, zas, zas, no, w zasadzie skłamałem, że nie cierpię gier kooperacyjnych, bo jest jedna, którą lubię, ale to też taka nietypowa, czyli Battlestar Galactica, bo tam, tam jest przeciwnik, ja muszę mieć przeciwnika na hmm. po prostu. No tak, tak, tak, tak, ale ona też jest taka, że właściwie każdy esencja, może esencja gry, tak, że każdy może być wrogiem, więc tak naprawdę nie ufaj nikomu Tak. Battlestar Galactica. Um. Czyli e, konan, e, ciekawe, czy w ogóle gra będzie też dostępna, e, pewnie będzie dostępna w, w sklepach tylko jakieś... Będzie, w sumie, ale później daje. z tego co wiem i za większą cenę. Plus od razu, by, jako że kampania była nieprawdopodobnym sukcesem, no, naprawdę nieprawdopodobnym, jeśli zebrać 30 tysięcy, 40, 000, a zebrali 1,5 no. miliona. Mm, więc od razu... Ja czasami ty... ten sukces jest... Tak, przerasta twórców. Ofiarą, ofiarą sukcesu się zostaje, kiedy po prostu wiesz, że nagle musisz przygotować no, tyle, tyle set... Więcej sztuk, czegoś, co wymyślałeś, że, że będzie po prostu w kameralnym gronie kilku Chińczyków złoży i wyśle tutaj najlepsze, po prostu fabrykę za, za, za tego. Będą jeszcze dodatki różnorakie, mnóstwo figurek i niestety się skusiłem na nie, więc no czekam teraz na presełkę. Mam nadzieję, że w tym roku przyjdzie i jak przyjdzie, to na pewno się pochwalę wrzucę jakiś unboxing na YouTube albo coś w tym stylu. O, to się nie mogę doczekać. Ja uwielbiam unboxingi gier planszowych i mi się wydaje, że unboxingi gier planszowych, w przeciwieństwie na przykład do gier komputerowych, to, czy w ogóle konsolowych, nawet w wersji kolekcjonerskiej. Ale unboxingi gier planszowych to jest najlepsza rzecz, dlatego że ja czasami na taką ochotę, okej, okay, czy ta gra jest warta tej ceny i nagle oglądasz taki unboxing i widzisz, jak wygląda po prostu w środku. Nie na jakichś statycznych zdjęciach, które zawsze są podkręcone, tylko w yy, w takim naturalnym świetle widzisz te figurki, widzisz tą, tą planszę i tak dalej, jakby widzisz jednak, że to jest moc, że to jest taki, obcujesz z takim, z, z, takim, z takim małym dziełem sztuki czasami, jeśli chodzi o niektóre gry, więc, więc to jest sympatyczne. I dlatego to, to lubię w unboxingach, że mogę, mogę czasami poczuć się jak ktoś, to prawie sam odpakowuje te gry, bo nie Aha. wszystkie przecież gry można posiadać. Yy, ale a propos gier planszowych, to nie wiem, widziałeś Katchiankę Boss Monster? Kupiłem nawet, ale wiem jeszcze nie grałem. Jeszcze, jeszcze folii, daj? Jeszcze znaczy, folii zdałem, bo młodszy chciał zobaczyć karty, więc obejrzał sobie karty, ale jeszcze nie miałem czasu w nią zagrać. Może w weekend teraz się uda. Kupiłem super jeszcze, te, jeszcze kupiłem 7 cudów w wersji dla dwóch osób, czyli wariant. Ja bardzo. nie znam. 7 cudów nie znasz? O, nie. to świetna karcianka, którą może grać nawet 7 osób jednocześnie i trwa pół godziny, 20 minut, nawet 7 osób. Więc to jest o. super, to jest super. O, o. A to tu, muszę... tu, tu się pojawił wariant dwuosobowy, który działa. A jest to jest 7 cudów świata, czy 7 cudów po prostu? Chyba 7 cudów. Zaraz sprawdzę. Przepraszam z góry, Nie, jeśli bo się ja będzie tak jakieś w... klikanie. Ja w... Wszedłem sobie na szybko na, na, na scenę internetową jednego sklepu. No, pewnie, pewnie Rebela, się... tak? Tak. I 7 cudów to znalazłem jako, jako um, planszową grę. 7 cudów 7 świata, świata pojedynek to jest ta dwuosobowa, a 7 cudów świata to jest ta właściwa gra. Aha. Aha, czyli takie ładne, duże pudełko. Tak, duże pudełko, a tam głównie karty są. Wygląda trochę jak, jak opakowanie cywilizacji, jakbyś zamienił ten napis... 7 bo to jest do świata, gra, cywilizacyj, cywilizacyjna. To jest gra pseudo cywilizacyjna, bardzo Aha. prosta, z fajnymi zasadami, do wytłumaczenia w 5 minut. Naprawdę polecam. W ogóle ten boss monster też jest bardzo prostą grą. Też ma proste zasady, ale właśnie cała esencja tej gry tkwi w takiej rywalizacji. Bo widziałeś jakąś prezentację tej gry? Nie, Wschodniej nie, na... nie. Widziałem, że ja nawet wzięłem udział w turnieju. Siedliśmy na chwilę w niedzielę przy pudełku, pamiętam, ale ja później musiałem się ewakuować, więc już nie wiedziałem, co się, co się dzieje. Ja wziąłem udział nawet w turnieju po pierwszej takiej próbnej grze, gdzie właśnie uczyłeś się zasad. Później wzięliśmy udział w, w, w turnieju. to nie był taki sympatyczny, to był turniej na Pixel Heaven i tam niestety taki miałem na początku niefortunny przypadek przegrać, ale później kiedy inni jeszcze kończyli swoje rozgrywki, to my tam rozegraliśmy chyba dwie dodatkowe rozgrywki, przynajmniej jedną i, i śmieję się, że człowiek, którego ja trenowałem, wygrał cały ten turniej. No, i tak dalej, więc... Ale to jest bardzo sympatyczna gra w taki Dungeon Keeper, jak to w pierwszym odcinku Jules mówił, w którym budujemy loch i ten loch ma zabić jak najwięcej bohaterów, a cała zabawa polega na tym, żeby w pewnym momencie na przykład nie odpychać i wysyłać tych silniejszych bohaterów do przeciwnika lochów, wtedy, kiedy on może, kiedy ci mogą mu zagrozić, a później na na, na, na, w dalszym etapie gry, kiedy mamy te lochy rozbudowane, przyciągamy tych, tych, bohaterów. Dobrze do siebie I, i, i sama taka zabawa właśnie w tego, że wiesz, jak to zwykle bywa, widzisz jakąś kartę czaru, która zmienia jakąś sytuację na mapie i tak dalej, więc to jest bardzo sympatyczna, prosta gra i właśnie im więcej osób, można grać do czterech, tym, tym, jest, tym jest sympatyczniej. A to skoro mówimy o planszówkach, to pochwalę się jeszcze, że dokonałem zakupu polskiej planszówki firmy Badges Nest pod tytułem mm -hmm. Rycerze Pustkowi która jest przygodówką. Przygodówek ogólnie nie za bardzo nie za bardzo lubię przygodówki, hmm. ale to jest, to jest podobno specjalne. Zresztą widziałem ją na festiwalu gier planszowych w brzegu. Moim no, klimat myślę. oczywiście Fallout, klimat fallouta Island. i Mad Maxa. Hmm. I gra naprawdę zbiera bardzo dobre oceny. To jest przygodówka, czyli no jest element losowy, ale jest też sporo ciekawego zarządzania kartami i no podobno, podobno niezła rzecz, więc w ogóle ja jak tak zobaczyłem, tak jak, tak. jak wygląda plansza tej gry, to takie <laughs> pierwsza skojarzenie oczywiście y, tylko ze względu na te heksyny, nie że to jest Neuroshima. No nie tak, nie, tak, bo... tak, troszkę tak. Ale Neuroshima że też jest taki ten... postnuklearny klimat. Tak, ale Neurosima uwielbiam, bo to jest taka gra, która łączy trochę e, elementy gry karcianej z grą taką planszową jest e, no m, mega miodna. Po prostu dla mnie dla, dla to jest jedna z, z najlepszych gier planszowych. Bo jest właśnie, świetna, świetna jest Neuroshima, tylko że ja na przykład mam, no, to jest chyba jedyna gra planszowa, którą wolę grać w wersji elektronicznej. No bo jest szybciej, łatwiej. Jest, jest i szybciej też... no i jest świetnie zrealizowana. Jak się gra na iPadzie, tak. to jest bardzo, bardzo wygodnie. Nie czuć jakby tego, tej sztuczności, hmm. nie, czy też braku kontaktu z żetonami prawdziwymi. Więc tak, naprawdę tak. bardzo, bardzo wygodnie się gra. No i jakby wszystkie obliczenia, tym się zajmuje już komputer, Nie ma, nie ma Dokładnie. spornych sytuacji też. tak? Także bardzo Okej. polecam y, Odbiera Doroszimy. to możliwość kucztańca, oddania kucztańca. <laughs> bardzo Wszystko. polecam na Urushimę. Na, na wszelkie możliwe platformy została wydana chyba i na iOS, i na Androida. To tak z newsów, właśnie nie z newsów, ale, bo to jest takie a propos planszówkowo-karcianych wiadomości. Serce z kamienia z 13 y, na z 13. celowniku. Na celowniku, ale bardziej dla mnie na celowniku w tym samym dniu wychodzi gra, która dla mnie jest najważniejszą grą ostatnich lat, czyli The Talos Principle. Wychodzi wersji A. na PlayStation 4. Ale to już z tym z dodatkiem? Nie wiem, nie wiem, czy, czy z dodatkiem. Chyba, chyba, chyba bez dodatku wychodzi na PlayStation 4. Tak, czyli znaczy, nie Game of the Year Edition. Nie, nie Game of the Year Edition, ale ta gra jest tak wspaniała, że z dziką rozkoszą przejdę ją po raz trzeci na PlayStation 4 tym razem. No ja właśnie czekam a propos tego dodatku serca z kamienia na karty do gwinta. No ja mam karty do gwinta, bo mam wersję znaczy, bo, na, Tak, na bo Xboxa. mamy wersję Xboxową, tak, więc mamy, ale tam są tylko dwie talie, bo to jest Księsta Północy i, i, i, i Nilfgardu, a w tym będzie talia potworów i a. talia skojata. No ja, ja, ja też zamówiłem, tylko trochę rozczarowany, że nie ma wersji na, właśnie na Xboxa, więc zamówiłem na PlayStation 4, tą kolekcjonerską. Nie ma wersji kolekcjonerskiej na Xboxa? Nie ma wersji kolekcjonerskiej na Xboxa i nie będzie wersji kolekcjonerskiej na Xbox. Jest tylko na cztery na A to jest bardzo ciekawe, bo mi się wydawało, że. Nie wiem, powiem tak. Słyszałem plotki, także jakby te informacje, które mówię, nie są potwierdzone, to jest tylko coś, co słyszałem, gdzieś mi się obiło o uszy, że CD Projekt chciał, ale nie chciał, albo może nie za bardzo był zainteresowany Microsoft. Ponad. A to jest dziwne, bo przecież Microsoft miał tą lepszą wersję e, kolekcjonerskiej edycji, bo właśnie była ta chyba, o ile się nie mylę, ta szmatka i te karty. Tak, była szmatka, nie. znaczy mapa, mapa i karty były. No tak, no. mapa na szmatce, tak, tak, tak, mapa i karty, więc ja byłem przekonany, że mimo, że sprzedaż generalnie na Xboxa ona jest mniejsza Wiedźmina, to jednak... Ale tak była jest lepsza niż na ty... pc to chyba, z tego co wiem, nie? Bo, bo obie konsole. No tak, obie konsole miały znacznie, znacznie większą sprzedaż niż PCT. Pecety PC chyba jakieś 20% w ogóle, a reszta to konsole. Znaczy, wiesz, to, to, to, to jest informacja, którą tak czerpie z głowy, czyli znikąd. <głosy> Yy, jakby, ale ona jak jest, masz... wynika z, swojej, z twojej yy, nie, bo pamiętam, że mi, no, że, że mi się tak. obiło o oczy, że coś takiego widziałem ale tak. możliwe, że jest to zafałszowane bo tego proszę nie, nie traktować tego jak, jak, jak, jak prawda wielki... objawiono, lepiej sprawdzić to samemu w sieci, ja teraz nie mam za bardzo jak, nie chcę stukać, żeby nie było słychać jakichś dźwięków dziwnych, nie wiem, tak, czy żadnych. ale nie wiem, czy nie będzie taka możliwość i czy nie była taka możliwość, być może yy, to w wersji tylko że jak ktoś miał na przykład kod wykupiony na przykład na Gogu do dodatku wtedy kiedy jeszcze nie było wiadomo, że wersja kolekcjonerska będzie zawierała karty, mhm. to można było się przez jakąś właśnie specjalną stronę CD projektu czy Goga zarejestrować, podając tam te informacje związane właśnie z, z co, jaki dodatek się kupiło i tak dalej i za dopłatą te karty do, dostać. Więc jakby ktoś jakby chciał sobie dodatek serca z kamienia Xboxa kupić, ale nie wersji wersji zwykłej, to być może jakaś taka opcja zdobycia tych kart jeszcze, no ja, jeszcze ja istnieje. Ja kupiłem na PlayStation 4 i na, na peceta dla syna, więc... Więc to, to jest... No ale be, y, grasz gwinta? Jesteś fanem gwinta? Nie, nie jestem fanem gwinta. Oho, oho. Jestem fanem hardstone'a takim A, niestety okay. za, za dużo grającym Harrisona no właśnie, bo y, widziałem nawet pamiętam swego czasu, to tak, jakieś robiłeś filmiki, w których odpakowałeś tak, ileś tam tych tak. boosterów takich. tak to jeszcze przy więc... okazji goblinów i gnomów także, tak, tak, tak. Więc... no niestety no... ale Harrison się trzyma, to chyba w tym momencie to chyba najbardziej dojna krowa Mnie mam przypuszczam, to też z głowy że zarabia więcej niż chyba World of Warcraft teraz. nie wiem, nie mam pojęcia ile zarabia ale zarabia bardzo dużo bardzo, bo kiedyś nawet był raport Activision, że że Hearthstone to jest gra, która chyba generuje im największy przychód obecnie w stosunku do, do jakby poświęconych, poświęconych pieniędzy na, na stworzenie tych dodatków, utrzymanie infrastruktury i zespołu, więc no bo to jest, to jest w porównaniu do WoWa to jest ma, malutka gra ale idealnie wpasowuje się w oczekiwania graczy, no i jakby jest bardzo dojną krową. No, no i ta wszędobylność, wszędobylskość jej, tak, że, że jest, że jest, jest na platformie. na tabletach o. i na no tak, tak to, to się świetnie sprawdza. Więc, więc na pewno to jest, to jest, jakiś element przepisu na sukces w tym. Yy, trochę żeśmy rozmawiali, prawda, rozmawiałem przy Battlefrontie o tym, w co ostatnio graliśmy ale się szczerze, czy coś jeszcze innego yy, hmm. Tutaj akurat akurat zajmuje czas. Destiny zajmuje mi czas. Dosłaniałeś, mhm. tak? Taken tak. King, robisz raidy? czy, czy yy, Rajdów jeszcze czy nie robię. Się? Rajdów jeszcze nie robię, próbuję. Czasami robię strajki. <laughs> Trochę gram na Crossable, czyli w tym tyglu, gdzie próbuję nie być ostatni. I się dobrze bawię, rozwijając swoją postać, i z, zbierając, zbierając engramy i starając, no, mhm. próbując zdobyć jak najwięcej światła. W tej chwili mam chyba 290, czyli tak, no powiedzmy, z całkiem z, nieźle. znośnie. Grałem także, też mówiłem o tym w Grosławie, w Grosławie grałem w, w Somę oraz w Beginners Guide. Nie, nie wiem, czy słyszałeś o Beginners Guide. Nie, znaczy coś mi się obiło o, o, o, o uszy, ale, ale nie. Grałeś nie w Stunner'e Parable, czyli przypowie się Stunner'e. Tak, no to jest gra tak, tego tak. samego autora. Ale mam nadzieję, że mniej zakręcona. Bardziej. W tym sensie. Bardziej. Tym sensie... Znaczy jest ogólnie formalnie prostsza, bo znaczy, nie chcę też za dużo zdradzać, ale chodzi o to, że, w tej, że to jest tak, tutaj już narratorem jest autor, czyli Devi Raden, mm -hmm. i. On opowiada o swoim koledze, czy też płci nieustalonej. Mówi he, ale tak naprawdę trudno się domyślić, czy to. Jest. Może być she albo Z, Albo Z o imieniu Koda, który zajmował się tworzeniem gier, którego on poznał podczas jakiegoś game jamu, mhm. podczas spotkania twórców. No i ten, ten yy, przedstawia gry tego swojego kolegi, od najprostszych, do takich bardziej rozbudowanych, pokazując także ich analizę krytyczną. I wskazując na różnorakie elementy, które się powtarzają, które wzięły się z, ta, z tego, a inne z tamtego, jest to. I to nie chcę mówić, jak to się do końca rozwinie, ponieważ mm -hmm. każdy powinien, powinien, jeśli jest zainteresowany grą, czy też grami jako, jako sztuką i, i tak. analizo, analizą gier, podejściem krytycznym, to powinien zagrać sami sobie wyrobić zdanie. Mam paru znajomych, którzy twierdzą, że to jest w ogóle najlepsza gra roku i pełen zachwyt. Proszę. Ja tego tak bardzo nie podzielam. Jest, jest to na pewno ciekawostka i y, coś, co warto zobaczyć, ale wyczuwam, zwłaszcza w końcówce, pewien fałsz. Nie chcę mm -hmm. mówić. Sprawdźcie, se, <laughs> sprawdźcie samemu. To gra kosztuje bodajże 6 euro czy 7 euro. O, no to jest... Bo to jest pchełka, bo ją można okay. skończyć w dwie godziny. Y Aha. To jest, tak naprawdę to ma, trudno nazwać grą, to jest, to jest coś, co nie mogłoby istnieć w żadnym innym medium, bo to jest mhm. interaktywny reportaż. A, I, jest... Pokazywane są kolejne gry stworzone przez kodę i ty w te gry grasz, ale jednocześnie z każdym krokiem, większym lub mniejszym, pokazywana jest analiza wykonywana przez, przez, przez autora całości. Tak. Mhm. No to jest ciekawe, bo... Yy, Mamy yy, taką grę w grze, w grze. Przypowieść, opowieść szkatułkową. Re, reportaż szkatułkowy, tak można powiedzieć. To naprawdę kilka formalnych eksperymentów bardzo ciekawych. Warto sprawdzić. Nie nazwałbym tego grą roku. Nazwałbym to no eksperymentem bardzo ciekawym, naprawdę ciekawym. Ale Przecież Na pewno ktoś, kto, kto yy, siedzi, zajmuje się powiedzmy grami od strony takiej deweloperskiej, kiedy tak, musi podejmować tak, tak, tak. pewne decyzje i na przykład wiesz, z czego decyzje wynikają, bo na przykład krytycy, albo tacy... znaczy ja nie mówię na przykład o sobie tylko, albo ale mówię konkretnie o, o, o, o krytykach takich niezawodowych, czyli nie, nie szczególnie, że recenzentach, ale często ludzie powtarzają, że o, dlaczego tego nie ma w grze, albo dlaczego to tak wygląda, albo czy to, to, tamto. I wszystko tak naprawdę wynika z pewnej decyzji. Czasami to są decyzje finansowe, czasami to są decyzje nie wiem, związane z, z, z nie wiem, z, z programowaniem, na przykład, że czegoś się po prostu nie da zrobić, albo jeśli się coś da zrobić, to na przykład promy, jaki wyniknie z pe pewnej funkcji w grze, może na przykład spowodować, że będzie jakiś zupełnie inny, inna rzecz się w grze zdarzył. Jakby, wiesz, jest dużo zależności, których na przykład normalny człowiek, o których sobie nie zdaje sprawy i, i czasami, jak ja na przykład słucham jakichś podcastów, których twórcy rozmawiają o takich problemach, no nie? To, to to, wiesz, widać po prostu, jak, jak wiele rzeczy jednak jest analizowane, jak wiele rzeczy wynika z, z, z, z takiej, zrozumienia tego, jak po prostu tworzy się, się gra, jakby z te, tego, tej, tej drugiej strony. Zrozumienia po prostu tej drugiej strony. I na przykład Destiny Parable to jest o tyle ciekawa gra, że tam rzeczywiście bierze się fragmenty innych gier i, i, i przedstawia się je w jakiś takim właśnie... W, bierze się jakąś koncepcję. I dzięki tym właśnie tym grom, jako tym przykładom się przedstawiają. Więc ktoś, kto na przykład się interesuje rzeczywiście na poważnie tworzeniem gier, ale jeszcze pewnych kroków nie, nie, nie przedsięwziął, to na przykład zagra w taki, taki The Stanley Parable, czy z tego, co tutaj słyszę od ciebie Żardzie, The Beginner's Guide, że wiele rzeczy po prostu może, może dzięki temu zrozumieć. Albo przykład, nie wiem, czy w przypadku Be Beginner's Guide tak będzie, bo Beginners Guide to jest nazwa trochę myląca moim zdaniem, bo to nie chodzi o poradnik dla początkujących twórców, moim zdaniem, mm -hmm. tylko to jest bardziej poradnik dla um, początkujących krytyków Aha. albo nawet hmm. poradnik dla osób szukających więzi z innymi osobami. To Proszę. jest tak, bardziej nawet tak. Znaczy, nie chciałbym tutaj za bardzo um, wynikać mm -hmm. w... Tym. Ale, za, zagraj, ale sz... sa, sam zagraj. Bardzo mnie ciekawi 6 twoja... Wiesz co, jak jakbym powiedziałeś właśnie, że 6 euro, sześć to nawet nie, nie się to bo jest... bo, bo, bo, bo, yy, bo to od razu sygnalizuje, że ta gra będzie mała, czyli coś, malutka, co mnie nie odciągnie. To, to od naprawdę od, jest, czyli... pykniesz ją... W... Bardzo chętnie. Czyli The Beginner's Guide. Tak jest. Polecam. To co, powoli, powoli kończymy, ale ja cię jeszcze zapytam... Yy... Drogi Sławie, czy oglądałeś konferencję? Znaczy, to była konferencja, czy to była jakaś prezentacja? To była konferen produktów? konferencja w stylu konferencji Apple i Google'a, bo mówimy o konferencji Microsoftu. Tak. Na żywo no nie oglądałem, Microsoft tylko jest oglądałem, teraz... usłyszawszy entuzjastyczne opinie, obejrzałem sobie zapis i powiem jedno... Żu naprawdę. Tak. Naprawdę było nieźle, naprawdę było nieźle, a ja patrzę z perspektywy może nie aplofila, ale Apple użytkownika, bo od wielu lat korzystam głównie z ekosystemu aplowego i zarówno mhm. komputery i, i, i laptopy i stacjonarny to jest, to jest Mac i telefony to są iPhone od pierwszej generacji i iPady tak samo. Mhm. Jakby zżyłem się z tym sprzętem bardzo jest dla mnie wygodny, ale po tym co zobaczyłem, zwłaszcza w przypadku Surface Booka, no to się będę łamać bardzo. Czy, czy... Na pewno będę chciał sprawdzić, jak, jak, jak wygląda w rzeczywistości, bo z drugiej strony trochę cena jest przerażająca chyba 1500 1500, dolarów, w, znaś, 1500 albo 1400 podstawowej, a 2700 dopakowanej dopakowanej. No, więc to jest... No, Dla mnie ta koncepcja tego właśnie, że... Bo ja już widziałem takie... To, to nie jest pierwsze, te, pierwsze urządzenie, które ma gdzieś tam obracający się ekran, że, że możesz zrobić z laptopa tablet, nie? Bo te wszystkie... Y, y, chyba to są acerowe. Le, acerowe. Lenowo też miało podobne, czy mam. Ma ten, ten, ten, ten, się transformatory podobne. chyba tak. nazywał, W ogóle te, te, też widziałem takie urządzenie czy jakoś inaczej. Tak, tak, że ja widziałem też urządzenia, w których na przykład miałeś ekran, a z tyłu miałeś jakby taki slot na telefon komórkowy. A ty tego nie po widziałem w ogóle. W, wkładałeś telefon komórkowy i, i, i miałeś nagle teraz telefon. Oczywiście nadal robić samą robotę, ale ekran miałeś dużo większy, bo miałeś tego urządzenia. Hmm. Ja widziałem dużo takich ciekawych, ale to tak. Ładnie wygląda, tak elegancko i pokazali, że nie musisz mieć jednego złącza USB, tak które jednocześnie jest wtyczką do ładowania i Bóg wie czym jeszcze, tylko naprawdę takie eleganckie i bardzo No i potężny i... sprzęt w sensie wydajności, bo na przykład nowy, no. nowy MacBook, nie mówię o MacBook Airze, który do tej pory uważałem MacBook Era za najlepszy laptop, jaki mm -hmm. powstał. Sam mam i używam. Od, tak. od, i Dla mnie to jest po prostu idealny sprzęt, ale po tym, co zobaczyłem na tej konferencji, no to mhm. będę się bardzo łamał czynnie kupić sobie surface Booka. Co prawda będzie się to wiązać z przejściem na Windows, za którym nie przepadam, no i mhm. jakby z obawami o bezpieczeństwo, i przy, przy, no tak. których przy, przy Macu, znaczy też są, ale w znacznie mniejszym stopniu, powiedzmy, bo jest mhm. z, z, z racji mniejszej popularności systemu i z racji tego, że jest system unixowy jednak, więc, tak. więc trudniej krzywdę zrobić. Można, ale trudniej. Mhm. No i, i jednak ten, service Book jest, no, wow, piękny sprzęt, jest po no prostu piękny. No tak, dokładnie, tu właśnie, to, bo to jest w ogóle ciekawie zrobione, że w na przykład do, do tego nowego Macbooka, który jest ultra cienki, ale tak naprawdę I to ultra, jest taka jedna u, wielka ultra bateria. I kurde, iPad jest mocniejszy tak, od niego, no. Tak, tam jest bateria, ekran i wielka bateria, bo tam jest kilka baterii, troszeczkę układu, który właściwie zmieściłby się w jakimś takim mniejszym telefonie i to jest wszystko. A tu masz, yy, yy, no, Dwa komputery, bo jest jeden komputer właściwie w ekranie, bo to jest tak. udział jak tablet. Masz y, jeszcze jakieś tam właśnie, jak, jakąś mozobliczenią, właśnie też możesz mieć. Oczywiście nie, nie mówimy o żadnych jakichś super GeForce, GTX 980, do niej i tak dalej, ale jest jakiś y, y, y, y, y, y, y, układ Nvidia, który znaju, można w tej wersji rozszerzonej mieć y, tej lepszej. Te, y, y, y, więc być może można byłoby na tym grać. No nie? No, na pewno można by na tym grać. Kurczę, wiesz, jak, jeśli na MacBook Air można spokojnie grać w większość gier, taki, znaczy, mm -hmm. powiedzmy spokojnie sobie pograsz w Heroes of the Storm czy, czy w tak. World of Warcraft, a tutaj jeśli Surface 4 ma być dwa razy szybszy niż MacBook Air mm -hmm. najmocniejszy, a ten to już w ogóle ma być dwa razy szybszy niż MacBook Pro, który jest mm -hmm. mocnym sprzętem, no tak. to na pewno będzie można grać w zasadzie w każdą grę. No, widzimy na sobie podejrzewam bez problemu odpalisz. No. A, a było coś a propos HoloLensów na tej konferencji? Były, były HoloLensy i była informacja, że to chyba już po konferencji ile będzie kosztować zestaw deweloperski. Jak chcesz sobie kupić taki, żeby tworzyć oprogramowanie na HoloLens. To 3, a, a, a... to aż 3000 dolarów i trwaje. Czy... Ale mam nadzieję, że to już będzie troszeczkę lepsza wersja niż ta, którą ostatnio pokazywali, która która m, okazała się mieć bardzo wąski ten e, e, obszar e, tej rozszerzonej rzeczywistości. Że właściwie e, ten, widziałeś jakbyś miał ekran przed sobą, na którym tym, na tym ekranie dopiero się pojawiały rzeczy, a nie tak, że właściwie jesteś otoczony tym mhm. wszystkim. Że, że, te, że jakby ta, ta, ta, ta um, peripheral vision nie, jakby mhm, to nie jest zupełnie wykorzystane nie? I, i, i tu moim zdaniem e, jest największy problem z, z tymi hololensami, ale to, to, jest, to jest inne. Co, kończymy jakimś retro kącikiem? <laughs> Ale o, o, czym, o, o czym powinniśmy powiedzieć? Ja mogę że... się użalić o tym, jak wygląda po prostu ciężkie życie człowieka, który zdecydował się na, na, na, na zakupy starych sprzętów. Tak. Ale ci powiem, że, że właśnie dlatego kupiłem tego, tego... Mista. Mista. Jeszcze nie miałem go okazji odpalić, za co mhm. kajam się i biję w pierś. Ale ty, no, to jest potencjalnie sprzęt, który mi zastąpi wszystkie pozostałe. Znaczy, pozostałe będę mógł sobie ładnie za, za szybką w, y, trzymać i pokazywać... On ma trzy podstawowe zalety. Pierwsza to jest taka, że... Znaczy właściwie to cztery, bo jest pierwsza to jest taka, że to jest małe i, i emuluje większość sprzętów y, i 8-bitowych i 16-bitowych, w tym najważniejsze oczywiście Amiga i Amiga też... Z, z, Amiga, z Amiga, Commodore i ZX Spectrum to jest dla mnie podstawa, jest też Atari. Y, y, z tego co wyczytałem, emuluje także konsolę, tylko że z konsolami jest to tyle problem, że nie można zapisywać stanu, bo nie ma pamięci flash. A, więc, dopóki nie zostaną wymyślone jakieś sposoby, jak zaemulować pamięć Flash na karcie SD, co pewnie jest możliwe, ale tutaj się mm -hmm. wypowiadam jako całkowity Lyconic, więc tak, wydaje mi się, że to jest możliwe, ale może, no tak. możliwe, że tylko mi się wydaje. No, do, do, dopóki coś takiego nie zostanie wymyślone albo nie powstanie wersja Mista z pamięcią Flash, to mm -hmm. jakby obsługa tych konsol 8- i 16-bitowych nie będzie pełna. Znaczy, będzie, będzie można grać w gry, które mają. Na przykład zapisywanie za pomocą kodów, jak dawniej to też było na tak. Lidze i Commodore 64, ale jeśli są to jakieś bardziej rozbudowane tytuły, które miały pod, zapis za pomocą podtrzymywanej baterii, to, no to nie będzie to działać. A, a wiesz, jak na przykład jest rozwiązywane y, tam zmiana dyskietek i tak dalej? Znaczy, tak, tak. Rozumiem, na, że tam, tam na, naciskasz dyskietek. F12 i wybierasz sobie z, z, po prostu, masz katalog, Czyli którego ADF-y sobie Amiga. wybierasz, ale możesz też wrzucić, stworzyć sobie dysk pod WinUE i go normalnie podpiąć, wrzucić taki plik HDF a, na kartę i używać go jako, jako dysku Amiga. No bo ja, szczerze powiedziawszy, głównie kupiłem dla migi, bo dla mnie Amiga to jest... Wielokrotnie to powtarzałem, pewnie już wszyscy wiedzą, ale dla mnie to jest absolutnie ukochany komputer i i nie, kiedyś sobie kupię taką 4000, jak widzieliśmy na Pixel Heaven. Kula, no Te 4000, yeah. które tam były, znaczy trochę też dawało to, że tam były puszczone MP3 i ten głośnik był taki, że miał takie fajne basy, że jak patrzyłem na te kopyla, przez te basy wydawały mi się potężniejszy niż jest, a to przecież jest, powiedzmy, namiastka możliwości tego, co, znaczy namiastka, znaczy cień możliwości tego, co, co, co prezentują dzisiejsze pc to ale jednak jest ten klimat. Amiga OS-a i tego najnowszego i tak dalej. Ale a propos właśnie tych cech takich które wyróżniają Mista, to jest też zaleta właśnie port druga, w takim razie, że to jest port VGA i dwie zalety jako, jako dwie zalety w pierwszy port joystick i drugi port No joystick. tak no bo ja na przykład mam też Raspberry Pi i, i mam mhm. wrzucone tam emulatory różne i to jest bardzo fajne tylko że no joysticka nie podłączysz. A jednak Chociaż i wszystko... ostatnio znalazłem, bo szukałem właśnie, są przejściówki takie z właśnie joysticków, to jest takie na USB? Tak retro linki, tak, że przyłączają Aha. ci masz, kabelek z, z, takim, z takim układzikiem i z wejściem na dziewięciopinową wtyczkę, i masz po prostu może sobie podłączyć joystick z, z amigi do, do, do PC'a. I, I to normalnie w, w emulatorach jest wykrywane jako, jako taki, taki klasyczny retro joystick. Czasami działa tylko jeden przycisk, czasami działają dwa. No, ale to, jeśli masz, tam w kabine, był tylko jeden. Pada... Na, na Miguel, na Komodorajna z tam były tylko joystyki jedno przyciskowe. Znaczy one miały więcej przycisków, natomiast one wszystkie te wszystkie miały tę samą funkcję. Czasami były jeszcze autofaje, który można było włączyć, ale tak. ogólnie to był, były wszystko joystyki jedno przyciskowe. I ja w ogóle byłem zdziwiony, że mogą być więcej przyciskowe kiedyś. Znaczy, no, ale wiesz, co, ja znalazłem taki, yy, taki yy, znaczy, Znalazłem pada od, od Segi Mega Drive i chociaż pad do Segi Mega Drive ma tych sześć przycisków, to dwa działają i jest wiele gier Amigowie. Ja byłem zaskoczony, tak? bo też na początku myślałem, że to jest. Wykorzystuję? I wykorzystuję. Tylko tak, może tak, tego nie CDTV. Nie CDTV, tylko CD32, bo tam też był pad. Yy... No tak, tylko on jest trochę inny i on trochę ma inny, inną, inną zasadę yy, działania, dlatego tam jakieś sztuczki się wykorzystuje, że tam po prostu sześć przycisków mhm. działa, a nie. A nie, a, nie, a nie, dwa, bo po prostu w tradycyjnym joysticku, no nie, fire po prostu był tylko pod jeden tam pin podłączony, a w Mega Drive masz po prostu pod jeszcze jeden pin podłączony drugi fire. Jest naprawdę kilka gier, na przykład w Turikanie mhm. masz na przyciski gra, kurde. I świetnie się gra po prostu z drugim przyciskiem wiesz, nie musisz sięgać do klawiatury, żeby tam odpalać jakieś supery i tak dalej, więc naprawdę rewelacja. jaki i... Turikan jest, tak. chyba zaraz się odpala muzyka z Turikana po prostu, Kurczę. No nie? Chris, ja, we, we we we we we back, mistrz. To jest stary, dobry czas. I to w ogóle świetna platformówka. Ona się nawet nie zastarzała specjalnie. Dla mnie ulubioną częścią była, była trójka. Druga. A, nie, nie druga część. Nie, nie, dla mnie ulubiona była trójka, bo byłem w szoku, że ta gra mieści się w ogóle na jednej dyskietce. Jest tak nieprawdopodobnie rozbudowana... Świetna, najlepsza grafika ze wszystkich części, super muzyka. No, i wtedy jeszcze nie miałem dysku twardego dla Migi, więc to, że nie trzeba było przekładać dyskietki, machać no. dyskietkami, to, było, to była niezwykła zaleta, bo przypomnę na przykład takie gry jak Mortal Kombat. Je, jedynka była na dwóch dyskietkach. Ja, ja nie rozumiem, jak to jest zrobione, że było cały Zanim razy, zaczniesz grać, tak, z pięć razy przełożyć dyskietkę, tak. albo sześć. I to ciągle tą samą, bo to jest tak, że włóż drugą dyskietkę, włóż dyskietkę, a później dwóch drugą dyskietkę, później jeszcze raz w trzecią. Ja nie wiem, jak to po prostu działa, ale tak, stary dobry czas. No ale a propos właśnie tych Amig, to co to po prostu nie ma Amigi, która by nie miała problemu dzisiaj. Naprawdę, w jednej mam jakiś dziwny błąd, w którym joystick mi y, wykonuje jednocześnie ruch do góry i w lewo, jeśli chcę tylko do góry. Nie wiem, co jest po prostu grane. I na forach, prawda, już się zapisałem na kilku forach, takich są po prostu ludzie, którzy tam siedzą od 10 lat różne błędy naprawiają. I o ile to jest znany błąd, to jeszcze nikt nie wpadł na to, jak to rozwiązać. E, znowu z Amigą y, y, 1200 mam problem, że nie mogę jej zresetować klasycznym y, y, Amiga, przyciskiem Amiga, Amiga Amiga Control. I też nie wiadomo, co jest grane, i też wszystko testuje, wszystko no działa, widzisz, i tak to, dalej. Więc no to, to prostu... musisz w miejsca zainwestować w takie. No, no, no. No, i... no. A zainwestowałem w te sprzęty, wiesz, kupiłem sobie nawet miernik napięcia, i tak dalej, żeby to wszystko zaprowadzić. Ale MIS jest rzeczywiście fajnym urządzeniem, yy, prostym, a, a, a, znaczy prostym w sensie z wyglądu, i, i, i jeśli chodzi o działanie, ale tak naprawdę w środku tam siedzi. No w, śro śro w, moc. w środku siedzi tak naprawdę, yy, siedzą dwa emulatory sprzętowe. Jeden Atari ST, a drugi Amigi, Minimig, tak zwany, mhm. który pierwotnie powstał po to, żeby emulować, znaczy, żeby, żeby być jednopłytkowym odpowiednikiem Amigi 500. I tam jest, o, i tam jest prawie 100% zgodność ze, ze wszystkim. No i tu, tutaj w mieście jest dodatkowo jeszcze obsługa Amigi 1200, czyli kości Aga. No i, i jest taka przewaga nad, nad emulatorami. Programowymi, że to jest emulator sprzętowy. Czyli w zasadzie jest to, jest to amiga w jednej kości, tak, tam w kilku kościach na jednej płytce drukowanej to pokazuje, jak bardzo technologia poszła do przodu. No i to jest też przewaga, jeśli chodzi właśnie o, o, o Raspberry Pi, które jest tak. świetnym sprzętem, ale no, to jest jednak emulator programowy wszystko. Tak, tam wszystko się może zdarzyć. Ale jedynym problemem dla, dla mista jest jednak cena, która. Je, taka... Amigi, tutaj ale nie, ale ja, mówię, ale ja mówię że bo nie, jak ktoś kupował na Pixel Heaven to to, to właśnie y, to, to była dobra okazja naprawdę, no bo tak, tak, y, tak. na wersji y, lotarek.pl tak y, sklep pokazuje cenę na poziomie 199 euro, czyli jakieś to jest no czyli 300 800... 300 więcej niż na, na Pixel Heaven. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak. Więc no jednak jednak jest To trzeba to, było trzeba jest... ja było brać. Trzeba było brać. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie. Być może to... Tak. Nie ale wiem, na, napisz że... powiedz, a wiesz, patrzyłem na twoje z ten może, może jakaś zniżka, jestem fanem. Zrobimy ci reklamę na Fantasmagiri. No, ale gości, ale gość jest nie po prostu to już, jak, już tak mówię, bez podlizywania się na nie, chociaż to może tak zależnieć, ale Naprawdę, rzeczy, które on robi, y, tam wcześniej tam, on był związany chyba ze sceną amigową, tam On był głównie ze związany ze sceną At Atari. Y, Atari. Atari, przepraszam, Atari, tak, o, o, o tym myślałem. No i później też wszystkie inne urządzenia jego i, i. Ja nie wiem w ogóle, czy on też układy tworzy i programuje te, te rzeczy w sensie, tak. wszystkie rzeczy, bo nie wiem, no to jest, to jest niesamowite. Gości Gościu ma, ma web, jak sklep. Y, no to co. Kącik to w takim razie ja tylko chciałem się pożalić na te Amigi właśnie i, i tak dalej i że, że trochę żałuję, że właśnie nie, nie, nie, nie od razu nie zdecydowałem się na takie urządzenie właśnie jak Mist. Bo to no jednak... Jeszcze będziesz mieć okazję, że przyjedziesz na następny Pixel Heaven. Może będzie jakaś właśnie nowa wersja Mist'a na, na Pixel Heaven 2016 i wtedy na, na drobie z drobie... To co, Rysławie? Chyba, że jeszcze masz coś do mm. retro? Nie, nie, znaczy danych. wiesz, chciałbym zostawić amunicję, ja jeśli kiedyś mnie jeszcze zaprosić, żebym miał co powiedzieć, bo tak, żebym nie dukał, jak głupi. Ne? Retro, retro jest, jest generalnie ostatnio bardzo bardzo na topie i muszę przyznać, że... Tylko trzeba na dwie rzeczy uważać. Na nieuczciwych sprzedawców, jeśli chce się na przykład kupić jakiś retro sprzęt i, i na ceny, które nie dawno nie da, po prostu poszukiwały. Ja tak mówię, o, tak, widziałem fajne Atari Jaguara. Atari i tak, na I tak sobie pomyślałem, że a może... I... Nigdy tam nie było za dużo na tego Jaguarę, ale było parę klasyków, prawda? parę takich... No był Tempest na tak przykład, prawda? Na przykład Tempest, tak. I patrzę, i teraz po prostu Jaguar to, to, to, to są jakieś tak nie wiem, 100-150 euro. No, no co, ty aż tyle? Naprawdę tak? Nie jest... Wow. Tak, tak. I mi się wydaje, że gdzieś pewnie jakbyś na jakimś targu kupował od kogoś, to się nie zna, to może byś tanio. Taniej kupił, ale na Ebayu, gdzie już prawda sami biznesmeni są... To tylko takie wysokie ceny znajdują się. I też trzeba uważać na takich ludzi, którzy sprzedają sprzęt yy, i dają opis, że nie mam zasilacza, więc tak, nie więc wiem, się. czy działa, może działa, może nie Lampka się świeci, ale tak naprawdę nie mam telewizora, żeby to podłączyć, więc nie wiem, czy działa, czy nie działa. Albo sprzedaje jako sprzęt muzealny i obecnie jest teraz taka dosyć gorąca licytacja na... na, na na Allegro, gdzie ktoś sprzedaje sprzęt muzealny podpisany jako Amiga 1200 i generalnie jest cały myk polega na tym, że, że daje bardzo dokładne zdjęcia, że niby to jest zabytkowy komputer i tak dalej do muzeum, ale widać, że to jest Amiga 1200 i gdzieś przypadkowo jest zdjęcie karty. I to jest karta akcelerator, który, która jest warta w ogóle chyba za dwa razy albo trzy razy A, więcej niż sam komputer. Pewnie Blizzard. Blizzard albo Apollo, tak, tak, No, tak, blizzardy tak. są droższe chyba, tak mi się wydaje. No, no. To, I, i, i, to... i, i, i Blizzardy chodzą ty... za 2000 zł, więc... Dokładnie, tak. Taki naprawdę potężny to jest... To nawet i 3000 i, i więcej, na nie, bo to w ogóle są teraz białe kruki. Tak, bardzo To jest rzecz, wiesz, kwestia no. tego, że ktoś chciałby to sprzedać, więc te akceleratory, które robiły po prostu potężne komputery z zami 1200, one są dużo warte. Nie, Oczywiście to na, no, opis jest taki, że nie, nie, nie wiem, sprzedaję na części, wiesz, taka mamiga może było sprzedać na części i ludzie się licytują i, ludzi, i ci, którzy na przykład nie wiedzą, o co chodzi, to, to zastanawiają się, dlaczego na przykład ta Amiga 1200 jest taka droga. A to jest kwestia tego, że gdzieś tam masz zdjęcie urządzenia, które może być potencjalnie po prostu warte Znacznie pięć razy tyle, ile, ile jest, jest teraz w tej aukcji, no nie... Yy, Ile wynosi teraz, powiedzmy, cena te, aktualna, no, nie na, te, mhm. na tej stacji, tylko kwestia jest tego, że po prostu, jeśli ktoś sprzedaje coś niesprawdzonego albo pita, mówi, że znalazł na strychu, nie wie czy działa i tak dalej, to prawdopodobnie to nie działa, więc nie warto, nie warto sięgać. Ale są ludzie, którzy naprawdę remontują te amigi i można znaleźć parę takich kanałów na YouTube, gdzie po prostu wymieniają te kondensatory, czyszczą to, wymieniają stację dysków i tak dalej, nawet taką amigę, którą. Yy, Walc przejechał, no nie traktor w ogóle gdzieś, nie, Zakopana była pod ziemią, można ją odremontować. No, no wiesz, nie szukając nowe. daleko ekipa ze zaprzyjaźnionego podcastu czy audycji Loading yy, i Michał Bocha, czyli Creep, mm -hmm. yy, który potrafi cuda zrobić ze, ze, ze, ze sprzętem, więc... Tak. No, jest... Naprawdę retro jest, jest, jest fajny, tylko trzeba by pod uwagę. Yy, dziękuję ci, Rysławie. Dziękuję bardzo. Yy, pamiętajcie, żeby żeby Rysława słuchać w audycji Grysław w piątek o 19:00 każdy piątek to tak. podoba mi się, że jest regularność ale jest na szczęście w wersji też podcastowej jest na, dostęp, tak. na iTunes, tak na się pojawia stronie. w niedzielę zazwyczaj lub w poniedziałek i Grysław.pl .pl, strona... nie, Rysław Rysław A Grysław jako, jako podstrona tak. Tak, z, z podcastami Pamiętajcie, że nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net Lubić na Facebooku podcast Fantasmagieria Otwieram grupę na Facebooku, tak, trzeba być ostatnim po prostu Wszyscy, już mają grupy na Facebooku Nie na Facebooku, wysłowie. tylko na chyba Czy, czy, na, na, czy na, na PlayStation Na PlayStation też, Aha. ale na PlayStation to jest eksperymentalnie, Dlatego, że ja PlayStation bardzo rzadko bywam Rozumiem Więc to jest taki, wiesz, na zasadzie no, lepiej to zrobić teraz niż później bo na przykład, jeśli chodzi o grupy facebookowe, to e, rozgrywka, da, nie wiem, masa kultury i tak dalej, to ma, podcast, oni mają po, po, po kilkaset członków i tak człowiek mówi, no, to, to nie ma sensu panowie grupy otwierać, ale w końcu chyba e, wiesz, trzeba, trzeba to zrobić, więc e, grupa Fantasmagiera, jak ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo, e, dzisiaj będzie miała swoją premierę. E, tutaj znajdziesz. tutaj ci... znać, chętnie dołączę. E, dziękuję ci jeszcze raz. Ja również e, Dziękuję. dziękuję. I do pogadania następnego tak razu. Tak jest. Trzymajcie Hej. się ciepło. Na razie. Hej.